Prowadzi zawsze do absurdów jakichś. No. no tak, no. Właściwie, jakby to tak patrzeć, no teraz, czy zrzuca. Musiałbym, musiałbym się tak zastanowić głębiej, A to dobrze. bo tutaj się zastanawiałem ile. No. Zadzwoniłeś szybko, przemyślałem kiedyś chyba nawet taki Dobra. temat. No to ja ci, ci teraz okazję, bo dzwoni kto inny, to ja go odbiorę. Da, to da, na razie da. będzie Krzyszman zajmował się głębokością do tak a propos tego drugiego konkurencyjnej książki, o której tu mówimy. I dzwoni Marek. Chyba Marek to jest. Albo może być to żona Marka, albo dziewczyna Marka. Jest, albo... ale... Marek. Chciałem cię zatrzymać. <ślałem> ja tu no. jestem i słucham tak. Komentarze. Komentarze. To tak, od początku tak słuchałem Krzyszmana i kilka komentarzy. Po pierwsze, dzisiaj miałem fajnego listonosza, bo przyniósł mi no. płyty od Grega. Coś tam. ty? A skontaktowałeś się z nim, bo ja zapomniałem, bo ktoś już chyba nawet ty mówił, czy żeby chciał płyty i nie zdążył. Tak, mówiłem, że chciałem, A. napisałem do niego na Facebooku i to dzisiaj dostałem. Świetnie, ale fajnie. Dwie? Ja mam tylko jedną jego płytę. To ja też chcę. Napiszemu. A mi nie przysłał. Z bonusem dostałem. O jak fajnie, no. Słuchałeś już? E, tak, tak. Wow. Z, e, bardzo mi się podobałem, tylko tak ciut cicho jest, jak on śpiewa. Tak, wiem, bardzo... no też zwróciłem uwagę na to, że. Ja to poprawiłem, jak ten odcinek był, gdzie Grek śpiewa, A? że ręcznie próbowałem wyregulować, by dziew... wokal był głośniej, bo tutaj problemy z nagrywaniem były. Jakieś tam A, mam, mam akurat tą płytę, na której jest ten kawałek i jeszcze jakąś noszą. O właśnie, no. Więc niektóre, niektóre strasznie... One są... No dobra, to mniejsza z tym. Ale fajnie... Przyje, przyjedziesz, to posłuchasz. O, właśnie. <grym> no. A Marta cię pozdrawia. O, fajnie, cześć Marta. Chodź no, tu, chodź. E, dobra. A co myślicie tak? o tej kwestii Biblii i świętości? No właśnie tak, odnośnie Biblii. No. Marta się jeszcze tylko pewnie cię pozdrowi. Cześć Martin, pozdrawiam. Cześć, ale fajnie. Jak to fajnie słyszeć Marta zawsze. No? Dobra, Aż ludzi no, przybyło ja normalnie, widzę. Że... Słyszałem odnośnie Biblii takie powiedzenie, że a, im bardziej zadbana Twoja Biblia, tym gorzej Twoją wiarą. Mm. No, no. Dlatego, że, no, mm. proste, tak jeżeli ją czytasz, korzystasz z niej, to będzie się niszczyć. No, dokładnie. Właśnie, jak co zademonstrowałem przed chwilą. <laughs> Właśnie widzę tylko. <laughs> Um, I um, ja kiedyś zostałem opierniczony w parku, do da dawno, dawno parku. temu, tak starsza babcia mnie opieprzyła, bo coś tam sobie podkreślałem i Szynia. coś nabywałem w Biblii. Jest. bo to święta księga jest. No tak. No i właśnie, dobra, ale jak ty, A co ty sądzisz? Nie na przykład jak czyta sobie w autobusie. A czytałbyś w, w WC na tronie, w mm. wielkim białym tronie? Wiesz co, nie, raczej, bo się skupić <gry> A ja wręcz przeciwnie, wtedy się najlepiej skupiam jakoś. <gry> ja się, wtedy czytam co innego, tam to, teorie portali czytałem. O, tamto można się... To zresztą jest dobre, bo jak się człowiek posika, ze śmiechu się może posikać, to Was na, na wucenie. <gry> No, tak, Marta miała zawsze taki problem, bo siedziałem sobie w publikacji, tylko wybuchałem śmiechem, i nie wiedziałem kilku To może być niepokojące, jak ktoś nie wie o co chodzi i słyszy dobiegający śmiech z WC. To, to dziwne. Ktoś może pomyśleć, że jakiś dziwny kształt zobaczył, czy coś. Nie, Pamiętam wiesz, się. ja mam napisane w swojej Biblii no. na, na samym początku tak właśnie, żeby że e, ta książka nie jest święta, ale autor tak. żeby sobie pamiętać o tym. No. No ja tutaj uważam, że popadają ludzie w, w czary. To jest traktowanie Biblii jak czary, Biblii jako książki. To Wiesz, jest to talizma, bo zdarzyło mi się swego czasu być lektorem w kościele rzymskokatolickim i tam czasami rzeczywiście są czary. Przecież jest błogosławieństwo Biblią. Pewnie, więc... ale w innych kościach jest dokładnie to samo, co już się robi dziwne trochę, bo wielu protestantów nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, jak że Biblię traktuje jak talizma. Mm. Nie no wiem, to... czy słyszałeś, że był taki happening kiedyś w Stanach, że pewien pastor tam z grupą ludzi z kościoła po prostu uderzał ludzi Biblią na ulicy <śmiech> w ramach ewangelizacji, po prostu bił po głowie Biblią i czemu? taką by była... No bo chodziło o to, żeby zainteresować w jakiś sposób. I tak, słowem No, to, to Boże, dobre to... jest, zainteresował rzeczywiście. No, to było interesujące. No, Chodzisz jak po ulicy i wali po głowie kogoś biblią. To jest ciekawe. I co dalej I... było? Nie wiadomo. Zresztą nie, nie wiem, jak to się skończyło. W każdym razie wiem, że kłopotów żadnych nie miał z tego powodu. Jakie były rezultaty, czy kogoś, czy ktoś się zainteresował Biblium? No. Nie wiem, był to ciekawy happening, że tak wyszli chyba z 15 osób i z takimi wielkimi Bibliami, bo to wiadomo, że w Stanach mają te duże no, Biblie. Hmm. No dobra. Nie, ale ja uważam, że rzeczywiście jest przegięcie trochę z, z traktowaniem Biblii. Mhm. Um, co prawda może protestanci ciut mniej mi się tak wydaje, mhm. bo przynajmniej tam bardziej literalnie m, jako, jako Słowo Boże, a nie jako książkę. No. To różnie bywa właśnie. Nie, no nie nie mówię, że wszyscy, tylko Zresztą, że... Na pewno tak deklarują. Popatrz, popatrz sobie no. na różnicę nawet wydań protestanckich, bibliotek. A tak, to prawda, rzeczywiście widać. że przeważnie są wydania też takie no, zwykła, normalna książka, a te, te wydania katolickie no, to już zawsze bardziej takie musi być porządne, święte. Tak, tak, śliczne, złote Złote, no właśnie. No, no też, ale, ale ten problem jest wszędzie, więc to, to nie jest tak, że to jest domena jakiegoś kościoła jednego, bo ludzie ale... mają ciągle takie tendencje do dążenia do czarów. Aha, ale zauważ też na jedną rzecz, że im ładniejsze wydanie, im piękniej ta Biblia wydana, tym mniej jest czytana. No, nie się nie korzysta. <śmiech> tak, jak ktoś kupuje dobry, nowy odkurzacz na przykład, to go wsadza do szafy też w Polsce i używa ciągle starego, aż się nie rozpadnie. No bo szkoda używać nowego. No, jak ktoś posprząta, nie. nie? To nie wolno chodzić, jeść. Jak ktoś zmyje, to nie wolno niczego tam wsadzać. Zresztą, wiem, wiem, o czym mówisz, że z teściową mieszkam. Gdzieś na tak, okazję tak, ją tak. poznać. O, o, co się dzieje z Becią? No siedzi tu gdzieś i słucha, pewnie podsłuchuje sobie. A jest na czacie? A nie wiem. Becia, jesteś na czacie? <laughs> Nic nie mówi, pewnie słucha. O, idzie, idzie, nadchodzi. Nie? nie. Jesteś na czacie? Mówi, że nie. To nie. Hej, serdecznie. Ja mogę taką małą prywatną. A mówi, że sprząta, okay. taka, probo temat. <laughs> ja tego ja tu siedzę, bo nie będzie wolno chodzić, jak będzie posprzątane. To będzie, będą dłuższe noce na dwóch. Dziś, dziś nie dadzą rady być. po właśnie jak A poprawia się, poprawia, dziękuję. Ale jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli. No, no to niedobrze. Ja mam taką prywatę do ciebie. Mogę no, tak? To tak Poza... szybko. Tak, jak, jak szybka i ciekawa. Słuchaj, bo, bo będziemy się widzieć za dwa tygodnie mniej więcej. Tak. E, jakbyś mi tak wziął, mi że tym ja bym ci po prostu. Bo mi się nie chce zaprzesywać. Dobra, tak. ale to Beci za... trzeba powiedzieć, bo ona pilnuje tego wszystkiego, ja jestem roztrzepany. Znaczy, ale jak chcę tą, jak chcę masę i ja chcę tego. Masę, no. masę, no, tak. Tak. tak, tak. To ona no, ma sklepiczek. No ja wiem, że ona ma, ale ona nie siedzi na czacie. <laughs> ja jej przypomnę, o ile nie zapomnę. To jej przypomnę czekaj, i ona i będzie pamiętać. Co było przed kontestacją? Zapomniałem sobie. Nic. Po co blisko. była no. czarna dziura. Aha. To jasne. jasne. Tak, Dobra, to. puszczę inne. To my jeszcze. mamy te archiwa. Dobra, okej, okay, to się już dogadamy, później, że wiemy co cześć, chodzi. Martin. Cześć, no, Marta. Cześć, Marta. A daj Martę jeszcze. Cześć. Cześć, cześć. No, a ty masz takie samo zdanie na temat Biblii? Wiesz co, tak, ja się cieszę, bo ja kiedyś tak naprawdę nie czytałam Biblii, bo byłam też w katolickim i jakoś mi tak... Zawsze mnie odradzali wręcz nawet księża, żeby nie czytać Biblii. To było dla mnie takie dziwne trochę. No, e, czy mój blad był lektorem, więc e, czasami właśnie czytał najbardziej tam e, hymn do miłości, to było o, właśnie. bardzo ładny jest. E, to Może też był ten fragment z Biblii. Ale odkąd właśnie jestem teraz w kościele baptystycznym, no to sama mam Biblię, którą sobie tam podkreślam właśnie najbardziej jakieś fragmenty, które do mnie przemawiają. Aha. Ja też się no i teraz tak na przykład chodzę jeszcze na spotkania kobiety, akurat teraz siedzimy w, e, w księdze Esterzy. No. Akurat siódmy rozdział. Ja się też nauczyłem dopiero, jak właśnie byłem w tym też Kościele Baptystów przy okazji. Że oni tam ciągle podkreślają Biblię jakieś kolorowe, mają te i se notują, podkreślają. To strasznie fajne było, ale mi to nigdy nie wpadło do głowy wcześniej, że to tak można w ogóle? No, czemu nie właściwie? Nie? No właśnie ja też, nie? ja na początku jak poznałam Marka i patrzę, co on ma podkreślane, w ogóle strasznie taką, w ogóle za, nie no w ogóle tą Biblię, ja więc co ty, no. jak możesz w ten sposób? Bo mam wielce oburzona Marka, ale teraz sama podobnie robię, więc... Tak, ja słyszałam historię jakiegoś pastora, czy kogoś, co... Jak y, chciał córkę za mąż wydać, to, to brał, jak kandydat przychodził, to on sobie brał jego Biblię, nie? I on sobie patrzył, jak on ją pokreślił, i gdzie podkreślał, co, i potem tak dochodził do wniosku, czy to jakiś kumaty człowiek, czy nie. No, to jest jakby taki test, test Biblii. No, ale jest to, jest to na pewno pomocne i dużo częściej teraz też czytam Biblię, zaczęłam poznawać i dużo lepiej się z tym czuję, jak, Pewnie, jak że kiedyś tak, w... bo... sobie leżała Biblia na półce i, i, i tak mało co była ruszana. No, bo to, to się to ma wtedy, te notatki sprawiają, że się ma osobisty stosunek do tego tekstu, a nie taki, że to jest jakaś Biblia, jakiegoś kościoła, ale to taka nie moja. Tak, ale jak po drugie, samemu... no cały czas jakoś się się do tego sięga, to nie jest tak, że sobie leży, a kiedyś tam może zerknę w niedzielę może coś tam a teraz to co codziennie się tam trochę zerka, a to do tego, a może to się przeczyta, także no jest może dużo lepiej coś w tym może być ja myślę, że to może być u, u dziewczyn bardziej też widoczne. Jak one lubią sobie tam podkreślać, to częściej lubią też ich chyba poczytać. Ja nie wiem, czy to tak działa. Ja się nie znam, ale może. Ja, ja ci powiem jeszcze, Marcin, że tam mm. nie było dziwne czytanie właśnie takiej popodkreślanej Biblii kogoś, bo czułbym się jak tak... Bo to jest taka, takie bardziej osobiste już traktowanie No właśnie, takie jakby jego notatki czytać osobiste, nie? To tak no, głupio. dokładnie. To prawda jest. Ja też tak zawsze dziwnie się czułem, jak czytam. Ale to z drugiej strony taka ciekawość podglądacza się we mnie budziła. Ciekawe, gdzie on tam podkreśliła. No wow. ja też, bo na przykład ma, akurat mam Biblię, gdzie Marek ma podkreślone rzeczy i sobie akurat patrzy, na co zwróci uwagę. I może dlaczego? No ale to potem można sobie pogadać o czymś, nie coś zwróci uwagę. Dlaczego ty to podkreśliłeś? Jesteśmy jednym ciałem, więc akurat ta Marta to nie jest... No, naprawdę. Dobra, okej, okay. dzięki wielkie. To inni Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze. Trzymaj się Na razie, na razie. cześć ludzie. Słuchacie nocy na odwyku, gdzie gadamy sobie o podkreślaniu Biblii, o cięciu, rysowaniu po niej kolorowymi pisakami. Becia, coś tam chciałaś powiedzieć? Halo? Halo? Halo? Coś chciałaś powiedzieć? Czy nie? Bo dzwonią ludzie. Coś chciałaś powiedzieć tu? Aha, dobrze, nic. Żeby na maila napisali zamówienie. Dobrze. Dzwoncie na numer odwyk.com przez y, Skype'a albo przez telefon 222 195 -321. Dzwoni X-Men. Najpierw X-Men jest nie wiem, kto to jest X-Men. X-Men, czyli były człowiek. <laughs> X-Men, to taki głupi żart. Nie, nie, człowiek X, czyli z chromosomem X, czyli, czy może człowiek, który zmienia płeć, nie wiadomo. Dobra, nocę nadwyków bez głupich komentarzy. Słuchamy, o ile mikrofon działa, bo coś czuję, że nie. Halo, jestem połączony, tylko że nic nie słychać. No to odliczamy po raz pierwszy. Nie, jak to ja bym X-Men po raz pierwszy. X-Men po raz drugi. I... I X-Men po raz trzeci. Koniec. Niestety musisz zadzwonić za chwilę. Jak już się wszystko podłączę i będzie działać, to nie działam. Don Camillo zauważył. Na czacie na stronie www.odwyk.com jest właściwy czat, jedynie słuszny, prawdziwy czat, gdzie tam, tam wszyscy słuchacze siedzą i no i Kamil zauważył. No właśnie, co z Martinową brzytwą o w tym przypadku? W którym przypadku? Właśnie. Pogadajmy o brzytwach. O brzytwie o Okhama, tego hama. W szczególności, yy, ale najpierw dzwoni Kamil. Twu, Filip. Chory jestem, nie wiem, co Dzwoni Filip. Halo, halo? Cześć Filip. Komentarzy Ja się chciałem od, odnieść do, tej, do tego podkreślania Biblii, bo tutaj no. tak Słyszałem, że takie traktowanie w kościele katolickim i tak dalej, ja może mam jakoś, nie wiem, wypaczony, o, w cudzysłowie, to spojrzenie na to, jako, że jestem w kościele katolickim, ale praktycznie od urodzenia jestem w, we wspólnotach neokatuchomenalnych. Nie wiem, o, słyszałeś? fajne są, słyszałem, dużo słyszałem, ale osobiście jeszcze nie spotkałem nikogo. No ja, akurat moi rodzice tam mniej więcej do tego dołączyli w czasie, kiedy ja się urodziłem i jakoś tak na mnie też to przeszło, nie? No fajnie. Znaczy wiadomo, tam nie zawsze trochę byłem na bakier, teraz, teraz w sumie wróciłem, ale w każdym razie to jest niby... Inaczej, niby, to jest część kościoła katolickiego, a też takie podkreślanie Biblii, i tak dalej, jest praktykowane. I ta moja tak. Biblia też jest sfatygowana i tak dalej. No właśnie, podobno ten neokatechumenat to jest jakby żywcem przenieść jakiś kościół protestancki na łono kościoła katolickiego. Taki, no w sumie bierze ty... to, co najlepsze może i z obydwóch tych, tych, ja wiem, Myślę, tutaj... ja bym nawet chętnie, chętnie e, e, cię zaprosił, ty w Warszawie mieszkasz, tak? tak? No? Tam tego jest dużo. Myślę, że fajnie było znaleźć coś, żebyś raz sobie tak poszedł po prostu zobaczył. A bardzo sobie, chętnie, jest, bo ja zawsze ty, mi to ciekawiło. To jest ciekawe, ciekawe doświadczenie, takie, bo wiesz, ta liturgia tam y, nabiera mhm. takiego życia trochę, tak jak mówisz, z tych kościołów protestantkich. Ale protestantkich. co to jest? Czekaj, bo to coś z msza, czy to są spotkania takie, gdzie ty, się coś ty, gada? Masz tak, masz y, y, mszę, y, w sobotę wieczorem. Jedną, no. nie? tam to się tak mówi e, no już cały czas Eucharystia, bo to jak gdyby taka typowa msza z takim, wiesz, taka ponura, mm. z tymi to nie jest tam, wszystkie utwory są grane na gitarach, psalmy i tak dalej, śpiewane, takie, no mm. bardzo żywe to jest. Mm. I jest w, raz w tygodniu spotkanie e, e, liturgia, liturgia słowa, czyli po to prostu e, przy, przygotowywane przez, wcześniej przygotowywane przez tą wspólnotę zestawy jak gdyby czytań i tak dalej Aha. I, i każda liturgia ma taki swój y, taki swój jak gdyby y, y, y, y, y, y, y, y, no taki moment, to się nazywa echo słowa i wtedy każdy mówi jak, jak to słowo, które teraz właśnie przeczytał czytane tej liturgii, jak ono się odnosi do jego życia. To jest, to jest naprawdę to coś. Do życia? No, no, fajny w sumie, ale no tak coś z tego opisu rozumiem, że tam właściwie jest mało miejsca na taką jakby inwencję, że ktoś może od siebie gadać, bo większość to jest no, jednak liturgia. Zapomniałem, zapomniałem. Nie? do każdego czytania też jest wstęp, który ktoś sam jak gdyby... Ale też przygotowuje, czy tak na bieżąco jest taki moment, że się po prostu rozmawia, interakcje ze sobą są coś... Czy wszystko jest tak bardziej przygotowane? E, tak. E, takie interakcje, to jest taki jeden, to zajmuje praktycznie cały dzień. Wow e, To jest taka, e, to się nazywa nie? To się mniej więcej co miesiąc e, takie coś organizuje. To jest i, i podsumowanie tego, takiego całego życia w, w, w wspól, w wspólnoty, ale też właśnie odniesienie się do tego Sława Bożego i to jest praktycznie cały dzień e, dyskusji. z. Ciekawe z bratni, to jest. Czyli to no, jednak jest trochę sformalizowane, ale dużo, dużo luźniej niż, niż tak normalnie na standardowej tak. mszy. Tak. Okej, okay. tak. no ciekawe jest. To już trochę więcej wiem już po tym opisie. Dobra, a czekaj, bo to właściwie była, była dygresja, bo ty coś innego mówisz chyba. Aha, że tam się nie, też podkreśla. Nie, ja, ja do, do, do tym podkreślaniu Biblii, tylko mówiłem, że to takie, aż nie jest no, takie proszę. straszne zawsze w kościele katolickim, jak to tam. No, znaczy, ja nie czy co, to ja nie wiem, nie wiem, co się w ogóle wiąże z, jakoś z kościołem szczególnie, ale ja polecam wszystkim, żeby tak robić, żeby każdy miał swoją prywatną Biblię sobie ją czytał i sobie podkreślał, nie? Ty też chyba pewnie polecasz. Ja to również polecam. No. To jest, to jest bardzo, y, bardzo przydatne i o wiele o wiele inaczej wtedy się odnosi do tej księgi no niż jeżeli leży sobie na półce i się jej nie używa. Pewnie, że tak. Dobra, dzięki, bo jeszcze tu ludzie dzwonią, to ja ich wezmę. Ja. Na razie. To... Cześć. cześć, cześć. To był Filip, który się okazuje jest w neokatechumenacie. Tu powinienem robić taką listę ludzi, którzy przez noc na odwyku się przewinęli. Był świadek jechowy, może dalej jest i ogląda. Pozdrawiania, pozdrawiania. I był Neokatechumenatu, tu ktoś z... I oczywiście katolików jest wielu i jest wielu, albo niewielu, nie, nie wiem, kto jeszcze jest. O, no, kościoła baptystów i tak se kol taka kolekcja, nie kolekcjonuje ludzi. Nie, ale to jest fajne o tyle, że można się poznać. Na tym, do polega, jest fajne, a ludzie się przestają siebie bać i zaczynają ze sobą gadać i to jest zawsze dobre. A że były świadkowie, no tak raczej. No ale był, wie o czym mówi, zna się, jak ktoś chce pytać, to się zawsze może dowiedzieć. No, więc, a tak przy okazji, jak ktoś chce zadzwonić i zadać jakieś pytania o cokolwiek innego, albo od Biblii, albo o coś tam, to, to zapraszam, jedyna okazja, jedyny taki program w sieci, gdzie można sobie pogadać o Biblii bez uprzedzeń żadnych. Albo powiedzieć, co się myśli, albo zapytać o coś, co trudno się dowiedzieć na przykład czasami głównie o tym, co mówi Biblia, bo ja się nie znam tak aż tak bardzo, albo prawie czasem czasem to się w ogóle nie znam na jakiś, co jakiś Kościół mówi a czasem wiem, wiem z grubsza, no bo wiecie, mam wiedzę podstawową, nawet wiedza podstawowa dzisiaj na tle wiedzy przeciętnej społeczeństwa to ta moja wiedza to jestem, czyni mnie ekspertem a to ja naprawdę wiem tylko podstaw, więc niestety tak to bywa Ej, pyta, Martin, usuwasz nagrane filmiki z nocy na odwyku? No, usuwam jak tylko nie zapomnę, bo Nocy na odwyku. To jest miejsce, gdzie się gada prywatnie, tego nie nagrywa się z założenia. No, miałem odebrać Krzyszmana i zginął mi tutaj. To dzwoni Mirek. Mirek będzie. Uwaga. ta tam. Chyba jest. Czy nie? O? Jest, Mirek. Cześć, Mirek. Z kajem wariuje. Kolerka jest tam strasznie skaprawionego interneta, bo mnie 200 kilo przesyłu i mi wszystko harczy i przerywa. O, ale można słuchać już przez audio, bez wideo też jest dobrze. To wtedy dobrze A. działa. A w każdym razie, ten, bo słuchałem właśnie, chciałem przesłuchać jeszcze ostatniego odwyku, ale oczywiście się nie załadował czas U. i nie odsłuchałem. A. Ale ten, no, co do Biblii, to na przykład, no ja mówię, że tak jak mam doświadczenie z Koranem od mojego kumpla, który myje musi się cały obmyć, żeby w ogóle wyciągnąć koran. No i to takie... A sam mówił o tym, że na przykład ściągnął sobie na telefon aplikację z koranem. No i nic nie mówił o tym, że się myje cały, jak otwiera sobie telefon. No z może ma akurat czyst... Czyst... jakiś koszerny czy tam coś telefon. Jakiś czysty ko... telefon. Oczyszcza go specjalną aplikacją przed czytaniem. A, nie to, nie to, to, na to, to oczyść. Żarty, no nie, no trochę... no bo nie, tylko, że... Ale... No. no, te absurdy się biorą, z, no bo to jest absurd, nie znaczy jest. Z, widać, że jest coś śmiesznego w tej sytuacji. I jak się to pokazuje, to zapewne świadczy to o tym, że ktoś gdzieś po drodze zrobił jakiś błąd, który czyni sprawę śmieszną. Nie i dlatego ja się tutaj śmieję, bo w śmiechu prawda jest. Obnaża on prawdę. Wy, ś, śmiech na przykład z tego, że aplikacja ma guzik i oczyszcza no. przed czytaniem. Ale. Ale mimo wszystko w sumie, tak jak się zastanowię, że no, no dla mnie nie ma jakoś, jako taką wartości Biblia, no, no ale mimo wszystko traktuję jako ją oczywiście Taka... i traktuję ją jako inną książkę i na przykład gdybym nie miał papieru, no. gdybym miał tylko Biblię, to bym sobie tutaj nią nie wytarł. A na przykład każdą inną książkę mógłbym sobie życzyć. No tak, ale to z powodu tego, żebyś nie miał co czytać czy dlatego, że... Nie, nie, nie, no, nie? to że takie, no, jakiś przypadek gdzieś na biwaku i masz tylko Biblię i, i nic więcej. Dobra, no dobra, jeżeli musisz opatrunek, Jesteś... no to jest lepsza zdolność. Jak masz opatrunek komuś założyć, jedyne, co możesz użyć, to papier z Biblii, albo, no nie trochę trochę w, A nie w mam, nie, no to nie ma... Nie, to nie ma już żadnych jeżeli do takiego celu, no, no ale to właśnie... Ale już do wytarcia tyłka bym nie usłyszał. No ale to ja mówię, że to moje no, zdanie akurat. Akurat ja nie mówię, że, że to jest jedyne słuszne zdanie. No, tak. no, Tylko to... mówię, że to żadną... jest <laughs> Bo to mnie się kiedyś chyba Bajt spytał, no. czy jakbym gdzieś tam, nie wiem, poszedł się wylać w krzaki, a tu nagle patrzy się biblia, ale to, czy bym sikał na nią, czy obok? No nie, no obok no, jak się raczej... ma wybór, to ja też. No. No, no ale chodzi o to, no, ale... No papier to papier, nie? No generalnie no wszystko tak. tam może leżeć, ale gdyby na przykład komiks leżał, to bym się wysikał. Nie, ja komik, też obok bym się nie wysikał. Nie, no bo ja z, dokładnie z tego samego powodu bym się nie wysikał, bo ja nie niszczę rzeczy bez powodu po prostu i tylko dlatego. Bez żadnego innego powodu, no. To nie wiem, no wiesz, no, jakbym wydrukował. Dobra, inaczej. Jakbym sobie wydrukował kawałek Biblii yy, na drukarce do czytania, bo mi wygodniej niż, niż na y, monitorze, i ona bym sobie tam gdzieś leżała, to ja bym sobie użył tej kartki spokojnie jako i papier taletowy, i jako cokolwiek tam podpalił, zrobił to No właśnie, tak. no to, to też, no właśnie po tu pokazuje, że no to dlaczego Biblia podlega. jako książka nie podlega sikaniu, a kartka wydrukowana z drukarki już tak. Kartka, tak podlega. No, no właśnie, nie wiem. No, a, a może no. przez to, że ja sobie jak wyobrażam sobie Biblię, to zawsze jako coś osobistego. To może to jest dlatego. Może, może, I, może. I dlatego mam zboczenie, że jak myślę o Biblii w takich kategoriach, to myślę o swojej na przykład Biblii. No nie wiem. A... Albo, że ta Biblia należy do kogoś i to jest coś takiego, jak dla mnie ma jakąś wartość, że tam właśnie te podkreślenia moje. czy A może. Czy, no nie, czy to A to nie, po, nie ten... popatrzyłem z tej strony na to. To może trochę zmienić podejście faktycznie. No, dobra. A jeszcze to pytaj na koniec. Nie masz wrażenia, że są ludzie, którzy traktują Biblię jednak jak czary, jak talizman? Jakoś tak przesadnie, nie? A to samo, to, jest, to jest to samo, co, co jakiś ten oszołom pastor powiedział, że on spali ileś tam ksiąg Myślę, że to, to horno i chodzi o to, że naj, najlepsze jest to, że, że dużo muzułmanów się właśnie buntuje. Ja, Jakby ktoś do mnie przyszedł i powiedział ja będę palił teraz Biblię i... To ja, no, nie wiem, no to jak chcesz, to jak nie masz zapałek, to ja ci tam zapałki, no bo to nie jest mój problem, że będziesz palił Biblię. No tak, ale wiadomo, że ten gest ma co innego, ma inne znaczenie niż tylko niszczenie papieru. Oni mają tutaj w zamiarze obrazić w ogóle tak, tak, coś, no. nie? No to... to no, no, to ale nie no, że ja to było w ogóle chore, bo jak ja się tak zastanowiłem w ogóle, y, jaki to ma dajeby skutek ewangelizacyjny dla muzułmanów. Aha. Że ktoś przyjdzie i... Znajdę no, by ktoś przyszedł i im nasikał na głowę i powiedział, że... Że Bóg że cię kocha, to teraz się nawróć na Biblię. Prawie chrzest. Także teraz zostańcie chrześcijań, nie, ten... będzie tylko lepiej. To jest zabrzydliwe w ogóle, traktowanie <grym> ludzi, nie? Z takim ale, może, że, że, ale, ale, ale właśnie widzę też właśnie wśród muzułmanów właśnie, jeżeli oni tak potraktują... Mi się wydaje, że tak ktoś w ogóle chyba sobie mnoży problemy, żeby dotknąć się do Biblii, czy tam do Koranu. Po to, no. po prostu, żeby on sobie leżał na tej półce i wtedy jest jakby wygodniej. Może. ale ja ja myślę, że to się. Tworzenie całej otoczki po to, żeby po prostu ludzie, utrudnić ludziom dostęp do, do tego. Tak samo Czytamy tylko to po łacinie, bo nikt nie zna łaciny. No tak, bo to to. To jest to, czytać, bo już nie żyje. Z... No tak, no a to jest kwestia utrudnienia, ale ja się ja zastanawiam, że tutaj, tutaj tak, jest. Tak, czy... tak musimy... Czy problemem nie jest tutaj magiczne myślenie? Takie ogólnie zjawisko, które ludzie mają, że przykładają wagę magiczną do przedmiotów zwykłych, nieożywionych. Dobra, okej, okay, to dzięki jeszcze, bo żebym tam... A w ogóle nie to no, się nie zobaczymy niedługo, powiem ci. A. I zrobiłem eksperyment, tak powiem, prywatnie. Zjadłem jakieś, jakąś kurczaka z przyprawą pierońsko-ostrą. Zobaczymy zjadłem, zjadłem. się chyba, tak. No i zjadłem tą przyprawę i przeżyłem, i nic mi się nie działo, więc mogę jeść chicken tikka, chyba na to wychodzi, ale jestem zadowolony. A ja się tego najem znowu. Ale to jest jakiś... No? No. Tyle. Powiedziałem swoje. Godzic. Dobra. <coughs> Dobra, przyjeżdżę. <okay. suszy> <suszy> to będziemy, To się zobaczymy. Ja nie mówię, lub... że się skontaktujesz. Zobacz, ten... muszę naprawić ten internet. Dobra. Albo jak, jak nie zdążysz, to ja ci go naprawię jak będę umiał i dam radę. To na razie, to część nie, nie, nie, bo to jest jakaś serka, już dzwoniło, nim mi wysłali nowy ród. A, to, to, a nie, to taki problem. No to tam. Dobrze, to na razie. To był Mirek, rzeczywiście miał jakieś chyba opóźnienia, e, a, a ja też coś mam nie do końca tego, bo mi procesor ledwo zipie 100%, więc może coś przycinać teraz rzeczywiście. To jest wina Skype'a w tym wypadku. Zdecydowanie, i ja jego muszę zresetować. To momencik, Krzyżman, zadzwoń, za chwilę muszę zresetować Skype'a. A, a na czas reset, resetowania Skype'a e, puszczę wam taką muzykę, którą sobie przypomniałem po wielu latach. To jest bardzo stara muzyka. E, czy znacie coś takiego? Kto pamięta, jaki to jest twórca i czy ktoś pamięta tytuł tego utworu? Uwaga. A ja resetuję Skype'a. To no już jest ta muzyka. więc ktoś zgadł autora, ale ciekawe, czy ktoś pamięta tytuł. Jean-Michel Jarre rzeczywiście. Tak, zgadł. GWW15. I dla niego teraz okrzyk triumfalny. To był, to był album Oxygen. Oxygen, czy tam Oxygen, jak ktoś by wolał po polsku. Oxygen. To niech on sobie tam leci w tle. niego przecież, żeby dużo nie przeszkadzał. I dzwoni ktoś niespodziewany. Mamy dzisiaj gościa, gość programu. Gwóźdź programu dzisiaj w nocach na odwyku, o ile Skype jeszcze zechce no, nam służyć. Tak. O, jest, tak. Tak, jak co to, to Przerywa ktoś. Kto to przerywa? To ja przerywam. Ty już jesteś yy, na antenie, a Skype jeszcze nie otwarł twojego okienka, nie otworzył. Nie otworzył. No, nie jest, się nie spieszy, w całą nas przed sobą. I obawiam się, że mój komputer zaczyna ledwo zipać po troszeczku i będzie pewnie pewien problem, jak się spali, bo... Bo duży będzie problem. Nawet... Mm -hmm. To trzeba kupić drugi oczywiście. No, nie nie mamy zakupimy. za co jeszcze, ale... No. Dwa kupimy, to ja sobie kupię też kolejny. No, to... no witam wszystkich. Hugo po tej stronie. w na odwyku o 23.47. A ja wiem, po co dzwonisz. Po co dzwonię? Żeby coś powiedzieć ciekawego. No, tak. tak Właśnie dzwonię po to. To opowiadaj, e... bo to fajna historia jest. <śmiech> No taka krótka historia trochę, bo ostatnio jestem, <śmiech> jesteś, coś mam z garbem, to jest niesamowite w ogóle. Ja wszyscy mam chorują... też, Ko... też, też, też. Mój tata przeszło. choruje po prostu, mój syn choruje, wszyscy chorują. To zgadnie, od kogo się zaraziłeś. No, od taty czy od syna? No, no właśnie, okay. nie wiem, już... Whatever. <laughs> Ale w każdym no, razie okay. w, męskiej, w linii męskiej tak z góry na dół idzie to. A to dziwne, A tak, czy pa... pamiętasz tą muzykę może? Słyszysz ją teraz czy nie? Słyszę, słyszę. fascynująca muzyka. Pamiętasz ją jeszcze? To jest jakieś gry na Commodore. Tak. Jean-Michel Jarre to jest. Ale ty wiesz, jak stara jest ta muzyka, to ona jest z lat siedemdziesiątych jeszcze. I co jest dosyć tak, niesamowite, to jest to nie... że przed, wytrzymała próbę czasu. Jak ktoś nie zna Jean-Michel Jara, to, to dziwnie, dziwię się mu. No. Dawaj historię, będzie fajny podkład. Jakbyś mógł coś o UFO, to bardzo pasuje nie z tej ziemi. Witamy w strefie 11. Noce co na odwyku, nie z tej ziemi. Um, Dziś o UFO. Dziś wyprawy poza ciało. To dobrze, no. dobre. Dobre, dobre. No. Wyobraźcie sobie siebie leżącego Nago. na łące pełnej kwiatów. Nagich. Wśród dziewic. Nagich też. Ty właśnie wśród... opisałeś islamski raj teraz. Właśnie Nagi jest... nagich, wiecznych... Ty, a to, to nie byłoby piekło? Dziewic. Jak, e, jak wasze... Wiecznie Dlaczego? dziewice. Aha, i że zawsze już są dziewicami, tak? Czyli tak, czy chodzą nasz sobie Masz sto nagich wiecznych dziewic, do, się, tak. wokół siebie. I, I twoim pięknie. zadaniem jest to, żeby to były zawsze dziewice. To są zawsze dziewice, nie? Wiadomo, I tak się tak już jest. czasy. Tak na wieczność. Stąd się wzięło określenie zawsze dziewica. <laughs> A to tak można? To na tyle Wszystko na tyle, można. Na tyle, to, tak, oczywiście, bo to, co, to się nazywa żart. Ja tutaj zapraszam ludzi albo słuchają ludzie z poczuciem humoru. Nie, chyba to jednak kraj... trochę wyszło. Widzę właśnie, że uciekło kilka osób. Ale to. Krajowa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie nałoży jakichś 30-300 milionów? Nie może, nie? bo mnie tu nie ma. Jestem w Stanach Zjednoczonych teoretycznie. Ten serwer tam a jest. Wiesz, i... A wiesz, że ostatnio czytałem, że programy podlegają pod prawo e, takiego państwa, z którego nadaje fizycznie, yy, znaczy w którym w którym znajduje się nadawca. O. To znaczy nadaje się nadawca. Jeżeli to jest nagranie, to gdzie się znajduje nadawca? To dobre pytanie. To A poza to tym, to jakie, to... czyje prawo tak mówi? Bo ja nie ma takiego prawa. W ogóle. A Tutaj, lokalne. A no. co mi chodzi lokalne, jak to lokalne prawo w ogóle musi obowiązywać, żeby mogło interpretować, czy to prawo nadaje, znaczy w ogóle obowiązuje, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, wiem. I dlatego to nie ma problemu z tym, czy ja mam... No dokładnie, jest wolna kraju. konkurencja. Tak, z powodu to... bezprawia zupełnego. No, no, ale czekaj, to wrócę do tematu, żebym się nie zgubił. Miłujmy bo się, to dzwoni, opowiem. Dzwonię, dla, dzwonię dlatego, cicho. Dzwonię dlatego, że, e, że ostatnio mam dużo zmian w życiu i to jest bardzo dobry moment. E, Ty pamiętaj, e, że dla... jesteś też na kontestacji, więc możesz wystraszyć jakiegoś ateistę teraz strasznie zaprosimy o, o nie niesłuchanie, ale to są noce na odwyku, także sorry. To prawda. Nazywam się Zdzisław Śmietana. Kartofnie, no. <głos> e, I, <głos> e, i czyli, czyli się przeprowadzam, tak? Przeprowadzam się daleko, do innego miasta w ogóle. To o, no. e, I to jest dobry moment, żeby dużo rzeczy się zaczęło dziać wtedy, bo jak jak się w Waszym życiu nic nie dzieje, to znaczy macie to samo, co mieliście wczoraj i tydzień wcześniej, i za tydzień Was czeka dokładnie to samo, co dzisiaj. Znaczy, no że, to... że chodzicie do szkoły. Na przykład, w tym samym mieście, z tymi samymi kolegami. Albo pracujecie samą... w państwowej Dziewczyny. firmie też. To tak samo wygląda. Albo w prywatnej, ale dużej. Albo szkoły. jesteście premierem tego kraju. No, też się nic nie dzieje. <śmiech> <śmiech> Chyba, że jesteście w. tym. Ten... W urzędzie skarbowym tak. ścigającym do tak, palacza. Na przykład to tamtedy się dzieje, ale to zakładam, że nie jesteście. No. Tak, więc w każdym razie, jeżeli się coś dzieje, a w moim życiu się dzieje, i się przeprowadzam do innego miasta, i, i mam ostatnio bardzo dużo różnych takich sytuacji, ponieważ ja staram się traktować Boga poważnie czyli, że, czyli, że jak mam jakąś sprawę do Niego, to mu mówię, że mam jakąś sprawę i. I nie tyle mówię, co oczekuję, że ona zostanie rozwiązana w jakiś sposób. Znaczy, jak Dla... przychodzisz do Boga i mam interes, a on mówi, wiem, sam ci no. go dałem. Nie? Albo... <głosy> no, ale coś takiego powiem ci. No, coś... no dobra. Prostu, no, mówię, no. to jest super naturalne. Bo... I tutaj już ateista się właśnie dziwi, bo jak masz mówić do kogoś, kogo nie ma, powie. Mm, no, a, a może jest. No, może jest. No, no więc, więc wychodzi na to, że albo masz rację, albo jesteś wariatem, który gada sam ze sobą z wyobrażonym sobie ludzikiem niewidzialnym na przykład. Dokładnie, no i to, okay. jest, to są dwie możliwości, także teraz każdy, każdy musi przetestować w obie te możliwości, jakby były prawdziwe i check it, <grych> sprawdźcie. No, sprawdźcie, sprawdźcie. No dobra, no. jak tam było, gadasz do niego i co? No, no i byłam problem trochę z przeprowadzką, tam mebli, wiecie tam rzeczy, tam naczyń, książek, no i tam ubrań, tego wszystkiego, co trzeba przenieść do innego miasta, na drugi koniec Polski, więc sobie wymyśliłem tak, że, że wynajmę sobie samochód dostawczy, taki duży, bo to nie będzie wtedy drogie i sobie nim pojadę, załaduję sobie meble w jednym mieście, pojadę do drugiego i sobie wyładuję w drugim, no i taki miałem plan. Bo to kosztuje kilkaset złotych, no ale po, po, po tam jakimś czasie się, się, się zacząłem zastanawiać, że kurde może to nie jest takie mądre do końca, bo może. Se mogę przejść może na plecę? rady, co? Aha, myślałem, że chcesz nosić na plecach albo w pociągu. Albo... No, nie, nie bardzo, ale, ale jeżdżenie jednak, wiesz, jeżdżenie jednak czteroosobowym samochodem, czy na pięcioosobowym samochodem, a dostawczym samym tym, takim wielkim, takim trakiem, który wciąż podpada pod to samo prawo jazdy. No. Niemniej jest dużo większy, więc ja pomyślałem, że no kurde, a może sobie nie dam rady. Może się przeliczyłem. Więc, więc tak mówię Bogu, to słuchaj. Czy tak parafrazuję teraz więc może ja, jeżeli to jest głupi pomysł to sobie wymyśliłem, to ja bym bardzo prosił, abyś dał mi jakiś, jakąś fajniejszą sytuację jakiś fajniejszy pomysł no bo, no, no, bo, no bo tak nie? a jak nie to pojadę, to wezmę to i, i będę jechał przez całą Polskę no i to było dwa dni temu no i się dowiaduję właśnie parę godzin temu że co się okazało że znalazł się człowiek jeden taki, który powiedział słuchaj, daję Ci samochód mam duży dostawczy samochód, daję Ci go znaczy uh, no, tak nie, nie daję Ci go ci całego samochód? tylko A. daję Ci tak na chwilę no, Ty sobie tam zapłać za benzynę tylko, nie płacisz mi nic za ten, za, za odnajęcie tego i daję Ci kierowcę na dodatek wow, samochód z kierowcą dał zawodowego kierowcę i ty tylko jemu tam zapłać. I, i, ile tam. Ale to tak sam przyszedł w ogóle? U, uważam, że to stosowne. Ten człowiek tak, no tak wziął i przyszedł co znikąd? Tak no tak nie, nie do końca znikąd. czy on to... zaproponował, czy ty tak szukałeś, gdzie się da i... Znaczy właściwie się spytaliśmy jednej osoby. Aha. Tak, tylko, która... Znaczy jednej znajomej, która... Która i tutaj zawisło i ciąg dalszy... No i się właśnie ta osoba powiedziała, że ten, tak z, z, z, wiesz, to jest tak, że to była osoba, która była znajoma osobą z osoby. To tak, tak wielokrotnie złożona relacja jakaś tak, wiem, że kobiety tak opowiadają, że to jest ciotka koleżanki, siostry, wujka, ale ja dokładnie nie wiem, wiesz, jak, jak to przebiega. W każdym razie jest to, nie jest to żadna rodzina, jest to tam też odległa jakaś no sytuacja. No i tak wyszło, jak o co ty prosiłeś, to to właśnie wyszło. No i to wyszło. No wiesz co, i tak, jak, tak jest z wieloma innymi sytuacjami w, w tym momencie. To jest coś takiego, że słuchaj, panie Boże, w sumie potrzebujemy mieszkania i dobrze jakby było takie, takie, takie i takie. No w takich sytuacjach to strasznie widać, te wszystkie przypadki dziwne. No i, i, i co się okazało kilka dni później? No, że właśnie takie się znalazło. Dokładnie, <laughs> dokładnie takie. No wiem ja ciągle tak, jak się przeprowadzałem co chwilę, cały czas, zawsze. I to wiesz... Chcę no, przypomnieć teraz... No. No dokładnie i to, i to no. wiesz, nawet nie trzeba się martwić o to specjalnie. Ja wiem, no. że ludzie mają takie jakieś tendencje do martwienia się, a to a może, a może się tym że... razem nie okaże. No właśnie, mówiłem, że jak się nie pomartwię, to Bóg nie zadziała. Coś takiego. No właśnie. Albo jak nie będę robił wszystkiego, co w mojej mocy na rzecz tej jednej sprawy, to wtedy Bóg jakoś to tak, oleje. To oleje mnie albo coś, no, a wiesz, a wiesz, spokojnie, mam trzypokojowe mieszkanie. No. W Warszawie w ogóle, wiesz, fantastyczna, fantastyczna sprawa. Już jest. Gdzie to jest teraz? To jest na, to jest normalnie, to jest normalnie na ulicy, nie pamiętam. Ale, jakiej. ale dzielnica <śmiech> jakaś gdzieś. To jest. I gdzie, gdzie? Lewandów, to w osiedle. Gdzie, gdzie? Gdzie to jest? Lewandów Park. Ale gdzie to jest? Dalej. Warszawa. Ale w której części Warszawy to jest? To czekaj, to czekaj, już ci mówię. To jest gdzieś... E... No, no. Kurde, to niekaś mi nie, dobra, nie masz. Kiedy indziej się dowiemy. Jeszcze no, jestem w mapie, jest to, to istotne. będziecie wiedzieć. No, no, to, ale jest to jest strasznie, jest strasznie wielkie, ale mnie tam nie znajdziecie, sorry, jak, jak bym chciał. E... Może, może Targówek ktoś tam... No on no też to, no to była bo to tamta tam ta część Wisły, ale to tam dalej troszkę. Don Camilo na czacie mówi, Hugo na odwyku to całkiem inny człowiek. O, jakbyś się do tego odniósł. Czy to tutaj się? Żeś... A to le... lepszy czy gorszy? No ja nie wiem, może, że tutaj dopiero mówisz o tym, że takie rzeczy, że coś do Boga mówisz, że on coś robi i no, tak dalej. Tutaj należy o tym mówić, a w innych audycjach należy mówić nie należy. o innych rzeczach to... A... żeby nie mieszać, bo wiecie, jak, jak się prowadzi program motoryzacyjny, no to trudno nagle zacząć mówić o komórkach. A w sumie to jest właśnie dobre pytanie, bo e, dużo jest, ja się spotkałem z poglądem wśród kościołów, chrześcijan i tak dalej, takich środowisk, że właśnie trzeba wszędzie wsadzać Boga. I film Big Kahuna zresztą mówi o tym samym problemie, że jak idziesz na spotkanie marketingowe, żeby gadać o smarach z jakimś przedstawicielem firmy, to bardzo dobrze by było, jakbyś zamiast gadać o smarach, jakby ci rozmowa zeszła na Jezusa, nie? I gdybyś zaczął z nim gadać na ten no. temat. To no co ja ty myślisz? Przecież, no ja miałem kiedyś takie właściwie no. na początku, ale... A jakie masz teraz? No, no teraz mam inne. Dlaczego? Nie, wiesz co, bo rzeczywiście kiedyś mi mówili a, ludzie, ja mam takie podejście, że no, każda okazja jest dobra, to Właśnie z drugiej strony spotykałem ludzi, którzy mówią no, ale pracodawca nie, nie płaci ci za ewangelizowanie czy tam zamówienie o Bogu, tylko no płaci ci za pracę. No, no, no. Więc jak robisz coś innego, to go oszukujesz de facto, tak? Co jest trochę niechrześcijańskim zachowaniem. No tak. Jakby nie patrzeć. No i, i było w tym sporo mądrości. Tak, tyle, że są... tutaj, wiesz, że ciąg dalszy jest taki, że tak samo niechrześcijańskim postępowaniem jest skazywanie ludzi na piekło przez swoje milczenie. Tak, tak. No. No, no, no tak, no tak. No, i, i. Nie no niemniej, wywulowałem, że tak. Powiem do sytuacji dzisiejszej, że, że, że, że wiesz, że nie wciskam na siłę. Że nie wciskam na siłę, i, ale się nie wstydzę tego, że jestem chrześcijaninem. Jeżeli taki temat wyjdzie naturalnie, rzeczywiście. No. wyjdzie naturalnie lub będzie audycja do tego, czy miejsce do tego przeznaczone, żeby o tym mówić. Albo luźna rozmowa rzeczywiście. No. Jeże jeżeli prowadzimy jakąś audycję, która ma określoną tematykę albo jakieś zakreślone ramy, no to musi mówimy o tym, a nie o niczym innym. No i to jest chyba naturalne. Tak samo, jeżeli siedzisz, wiesz, e naprawiasz samochód, no to naprawiasz samochód, a, a nie przeznaczasz ten czas na rozmowę przy kawie, żeby kogoś ewangelizować. No no bo właśnie ja też to samo zauważyłem, w sumie do podobnych wniosków doszedłem, że ja rozumiem problemy tam, czy piekło, coś tam, przemilczanie, ale no wiecie jak wygląda taki rozmaw z takim człowiekiem, który wszędzie, o czym byś nie gadał, to zawsze zejdzie ci do Jezusa na przykład. No więcej wygląda tak, jak wywiad z Januszem Korwin-Mikke, że można zawsze być pewnym, że o Hitlerze będzie musiał coś powiedzieć. No to... Wiecie, no to potem taki człowiek ma problemy z przekonywaniem kogokolwiek do czegokolwiek, bo się go już nie traktuje jak rozmówcę, tylko się go traktuje jak gościa, który mówi propagandę. E, i tak, zawsze. Tak, to, to jest coś takiego, dokładnie, tak, to, z, z, z Korwinem by tego nie mieszał, bo, bo on jest jednak osobą stroną, można pogadać. No w sumie racja, ale, e, ale... no dobra, taki, no. Ale rzeczywiście, które, które o czymkolwiek byś nie zaczął z nimi rozmawiać, to oni zawsze, zawsze zaczną od zawsze, prze, zawsze przejdą czegoś innego, co wygląda tak, jakbyś rzeczywiście gadał wiesz, z, nie wiem, z, z gościem z Agencji Propagandy ZSRR. No, no, wiesz, tak, wiesz, nie tu Nie ma rozmowy, tu, tu nie ma de facto rozmowy, tylko tu jest jakiś, jakiś taki przekaz jednostronny. On stara się tobie coś wmówić, sam jakby nie, nie czerpiąc niczego wobec tego. To jest oczywiście, może jakoś krótkofalowo zadziałać, ale długofalowo będzie miało taki efekt, że nikt z taką osobą nie będzie rozmawiał, ponieważ z nią się nie da. Nie rozmawiać. da się rozmawiać, bo to nie jest rozmowa, nie? to jest nie, monolog. No, E, no więc dokładnie, no to nie jest uczciwe i to nie jest z tych samych powodów, ja tutaj przestrzegam ludzi, jak ktoś słucha i się zastanawia, czy promować jakoś, wciskać swoje ja wiem, ideologie. Nocie, znaczy, bo to, ten sam problem dotyczy przekonywania do Jezusa, co i przekonywania do ateizmu, czy do ewolucji, czy do śrubek, y, średnica 8 mm, czy do czego tylko chcesz, nie? że jeżeli narzucasz rozmowie jakieś, jakieś ramy i robisz z rozmowy propagandę, to jesteś nieuczciwy już wobec człowieka. że Manipulujesz nim i to w taki mało uczciwy sposób. No, czasami manipulacja może być korzystna dla kogoś, ale to dalej... No, nie wiem. No, ja po prostu nie chcę się sprowadzać, jak rozmawiam z kimś osobiście, tak? Człowiek, człowiek. Sprowadzać się zawsze do roli propagandzisty. To, to jest chyba nie tak. To jest nieuczciwe coś w tym od, nie tak. Od człowiecza. od dłuższym o, no robi, człowieka, no robi z człowieka sprzedawcę. Już. sprzedajesz swoją ideologię. Co tak, tego? to jest tak jak, nie wiem, są faceci, którzy widzą w każdej kobiecie tylko za przeproszeniem dupę. Tak, no więc. to tak samo tak jak są przecież którzy widzą widzą Jezusa. w każdym tylko, nie wiem, grzesznika. Czytany. Tak. Niektórzy widzą w każdej kobiecie dupę, a inni w każdym mężczyźnie Jezusa. Nie, to źle. W każdej mężczyźnie rozmowie mężczyźnie. Jezusa. Coś takiego. Dobra. E, jeszcze tylko powiem, że ktoś powiedział de, też Don Camilo, że z socjotechnicznego punktu widzenia poznanie Hugona przez odwyk dałoby później lepszy efekt przy słuchaniu kontestacji. Że, no to że... zależy komu. Chyba <grywa> też prawda. <grywa> no może rację. Ale że się no. robi taki bardziej ludzki on, nie? Tak Don Camilo to chodzi taki... Tutaj osobisty, jakiś no, prawdziwy po, po człowiek. Potrzebujesz takiego ciepła. Takie takiego ciepła. ojcowskiego. No tak trzeba. Się. Drżący, delikatny Hugo. Taki <śmisk> miękki, taki czujący. A nie taki <śmisk> I tu w idealnym miejscu przerwało na hu i tutaj właśnie. Nie wiem, co powiedziałaś, ale nie kończ może lepiej na dobrze. Wypadek. Czasem dobrze, że zrywa sieć. To do, dobranoc, powiem. właśnie. To tyle. To był Hugo. <śmisk> Dobra. To był Hugo. Ktoś powiedział, że to fajny pomysł z tą muzyką. A nawet pasuje. Aż jestem zaskoczony, jak bardzo ta, ta muzyka pasuje do Nocy na Odwyku. To myślę, że kilka zrobimy Nocy na Odwyku z Jean-Michel Jarre. Equinox. Nie, to jest Equinox. To nie jest Oxygen. To jest Equinox. Źle powiedziałem. Equinox to jest część piąta. Aha, dobrze. To dzwoni jeszcze ci, co dzwonili, a to Krzyszman. Noce na jeszcze przypomnę wszystkim, Noce na jak ktoś przyszedł teraz, to, to jest taki program, gdzie gadamy sobie o Biblii, sprawach takich z nią związanych, albo przeżyciach, albo Bogu, albo tak jak Krzyżman zaraz powie o książce pod tytułem 1001 sposobów y, samogwałtu, zdaje się. Tak. No dobra, ale najpierw ci powiem, wiesz, ile razy musiałem, czeka ile musiałem czekać, aż mnie odbierzesz? Tysiąc jeden sekund. 31 razy nie odebrałeś. Jak to 31 razy? To dzwoniłeś tak. w kółko ciągle raz tylko. Nie raz, nie raz. Ja tu sobie policzyłem z nudów, ile razy? 31. <grym> A... To jest 32. Bo długa rozmowa była, bo fajnie gadał Hugo. No dobra, znając no. Twoją pamięć, to jeszcze się odniosę do czegoś. Więc tak, ty powiedziałeś, że jakbyś sobie wydrukował kartki, no, z biblii, coś, kartki, to ty byś się nie zawahał użyć tego jako papier toaletowy. No, nie wiem, czy bym ja się zawahał. Te, te, ja pewne. ci powiem, że jesteś dziwny, bo ten papier zwykły no. obciera bardzo pośladki. I to co jest, nie jest dlatego. Bym się, dlatego bym się zawahał, właśnie, bo ten papier nie, może nie być przyjemny. A jak nie masz innego? No to wtedy chusteczki higieniczne. No a jak mówię, że jak nie masz nic innego. Tak, nie mam. To tak. No dobra, przemyślałeś sprawy Biblii, czy traktować Biblię. No jeszcze, jeszcze, coś. No, no. Bo ktoś tam powiedział jeszcze, że y, on tam czytał teorie po, portali w kiblu, no i się śmiał, to tak? To Marek, tak. No to jeszcze inną sprawę miał pichąc z podcastu Hukafon, kiedy on mi robił promosa, gdzie tam było, trzeba, trzeba było krzyknąć, smoku wyłaź z nory. On też to w kiblu robił, a że rury niosą, to sąsiedzi słyszały, jak on w kiblu krzyczał, smoku wyjdź z jaskini. A nie wyłaź z nory. No tak, właśnie no. podobnie. To no, no dobra, to działa tak na wyobraźnię. Przemyślałem, tak. hmm? no i stwierdziłem, że dobra, książka, jak książka może sobie koło, nie wiem, tam koło czego, koło deal leżeć, tam koło 1001 Technik Samogował, to koło tak. gołej baby, Bekazinego koło innego baby, koło wszystkiego. Koło promosą, A teraz, żeby umocnić moje coś, to jeśli ja bym na Skype'ie dał wideo, to czy ty byś to się dało coś dopuścić tak na wideo w nocach na odwyku, bo chciałbym coś publicznie zrobić? Eee, może nie wydolić sieci i mój procesor, bo teraz ma 90% obciążenia już. Aha, Ale mam dobra. takie możliwości i możemy spróbować. No to ja się włączam wideo. Spróbujmy. Uwaga, eksperyment dla tych, co, co słuchają. To teraz jest dobry moment, żeby wejść na www.odwyk.com, bo Krzyżman coś pokaże. No, a, jest? Nie. Dobra, a już tam tu włączyć chyba. Eee, być może. Nie macie, jest tylko taki obrazek jeden, statyczny, najzupełniej. Nie działa no to nie, możecie z powrotem dobra, bo żeby umocnić to, to chciałem na Biblii raz sobie narysować długopisem trwałym jakiś znaczek <grym> no to dobry pomysł ale, to, na no ale jak się nie da, to nie e, dobra, teraz, że ja jutro nie muszę iść do szkoły no to czy trochę cię pomęczę jeszcze bo na papierze toaletowym mam tu napisane co bym chciał poruszyć ale to święto jest jakieś znowu? Bo ja nie wiem. Znaczy nie, papier to ale tobie święty nie jest. Ale czy święto jutro jakieś nastąpiło? Nie, nie, nie, święto nauczyciela jest, znaczy dzień nauczyciela, no i nie Jezus. muszę iść do szkoły. Brawo, no dobrze, bra dla nauczycieli. To dlatego są podwyżki. Aha, już wiem dlaczego jutro jest manifestacja w Warszawie, bo mają akurat dzień wolny, no to go sobie spożytkują na wycieczkę do Warszawy. Dobra. No, no, to... no dobra, no to tak, co ja tu mam napisane? Tego to nie. ja nie wiem, już. Wiesz, to nie. Co tu bierze? tak biały? Nie. Dobra, to, to, co ten, to co tutaj. Czy uważasz, że jest coś takiego, według Biblii, jak jakieś prawa, które nie są zapisane? Czyli, no nie jest zapisane, ale jeśli coś. Ale to tak z życia wynika. Taka prawi taką prawidłowość sobie Bóg stosuje. No nie, no, Bóg sobie nie stosuje, jak nie powiedział, co jest do stosowania. No to taka podstawowa zasada. No nie można wymagać czegoś. Czego się najpierw nie sformułowało, więc nie, nie, no tak... Mhm, dobra. Takie zapytanie było. To już jest komodo. I teraz tak, co jest napisane? Aha, to było to. E, dobra, no to e, tak, słuchając sobie pierwszego odcinka od wykutych Pierwszych i słuchając sobie najnowszych, stwierdziłem, no. że kiedyś to było inne, bo kiedyś to było miłe w słuchaniu jak się jedzie autobusem, a teraz to jest miłe, jak się słucha na komputerze. I nie wiem, czy to tylko a, ja tak odczuwam, czy tak wszyscy. Ale, ale jakby wszyscy... No ale to dla... też tak sobie posłuchaj tych starszych odcinków i, Bo z kompletnie na pewno się tak udaje powrócić do masy, a z tym jakbyś tak powracał, to by fajnie też było. A po co? A dlaczego tak? No no bo ja, w, No bo ja... No, Przebujcie się w z... autobusie źle słucha teraz od w ogóle. Bo za długie jest, po pierwsze. A, no to to, to jest, to rzeczywiście. Tak? A mam mp3 bez wyświetlacza, więc nie przewinę sobie. No, no i więc tak spróbuj sobie, bo mi, by się, bo mi się to bardzo podoba. Nie wiem czy to tylko ja, czy tak wszyscy. A jeszcze drugie, stajesz się trochę popularny, bo... Yy, yy, już byłem. Bo, jest, bo jestem se na przystanku. A tam jest ten gościu, nie ma słuchawek w telefonie i na fula puszcza sobie piosenki. Najpierw jakieś P, czy tam <laughs> jakiś inny. A później balada o co się leci. Niemożliwe, no proszę, ale ja. No, chciałem do niego ulicę. zagadać, ale, no ale może jaja. jest takim trochę większym twoim fanem, ale nie. jak później usłyszałem jakieś J.P. JP to się zniechęciłem to widzisz, no. i przestałem na tym, że to był zwykły gracz. Ale Ze to jest, osoby. najbardziej fascynujące jest to, że tacy gracze właśnie, co tam peja i tak dalej, czasami wchodzą na, na przykład na stronę kontestacji albo na noce na odwyku nawet i mówię, ale fajne za jakiś czas, a potem to, kto wie, co się może zdarzyć, jak już człowiek zacznie raz myśleć, nie? Albo rozmyślać. No ja nie. takiego gościa słyszałem tylko raz, jak w kontestacji powie... zadzwonił i powiedział, powiedz swojej starej, żeby umyła dupę do... przed duchaniem. To był też jeden z nich, tak, tak, ale są też tacy, którzy nie dzwonią bardzo, nie rzucają się w oczy, bo wiedzą, że nie mają dużo do powiedzenia jeszcze. No, także nie, no ale w każdym razie, wiesz, zawsze jest szansa i ona co jakiś czas następuje, taki przypadek, że tacy różni ludzie z zewnątrz kompletnie przyjdą, coś posłuchają i coś im się zmieni, nie? Pomoże, przynajmniej coś rozumieją więcej niż rozumieją. Aha, jeszcze chciałem dodać taką siłę słowa do tego, że Biblia jest zwykłą książką, ponieważ... No. Ja sobie Biblię słucha, czytałem właściwie, jak byłem w wannie i nawet ją uchlapałem. A, widzisz, i co było dalej? Woda I przesiąkła dalej? świętością. Oj, no. Święta woda. Woda Jestem święcona! To teraz. ja wiem, jak się robi wodę święconą. Bierzesz, nalewasz do wanny, wrzucasz Biblię. Jest, no. Ale w, nie, bo wtedy Biblia już nie będzie święta, bo cała świętość przesiąknie do wody. No, tak, to rzeczywiście. straci no, na mocy. Jest. I jeszcze, taka jeszcze, lura. czytałem tak. Biblię. Nie, ale to wiesz, może jak... zawsze rzucić cztery Biblie, będzie mocniejsza, tak jak herbata, nie? Mhm. Może być woda święcona lura, może być woda święcona taka mocna. Tak. Spre mówi, ale tak. dziś to nudy na czacie. Ja nie wiem, Spre, czy my ten sam moc, w tym samym no. program słuchamy? Halo, halo, mi się tu podoba. Ja nie wiem, co dzisiaj jest nudnego. A pomyśl jaką to będzie miało moc, jak się jeszcze Biblię Tysiąclecia tam wrzuci. Nawet Stara Babcia się ucieszy. Tysiąclecia to mi się zawsze kojarzy z Tysiącletnia Rzesza, to niedobrze mi się kojarzy. A mi się tylko z niczym nie kojarzy, bo to jest jedyna jaką mam w domu. E, no. Dobra, jeszcze z y, Biblię czytałem, jak no. sobie tam załatwiałem siedzące potrzeby. Ja tak ciągle czytam Biblię i ja nie wiem, z no. czym jest problem. No, no. no niczym, nawet robisz świętą kupę. <laughs> że nie, nie wchodzimy już głębiej w te zagadnienia, może wystarczy już na ten temat. To ja cię zrzucam, bo się robisz wulgarny teraz. A poczekaj, że jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Odkąd zacząłeś gadać, to ludzie mówią, że jest nudno. No, na, naprawdę to A, tylko mówi, to ale dziś to, to nudy. Jeszcze, to jeszcze tak A, nudno. Yy, za ile masz mikrofon, do którego gadasz? Ten tu? To... No. Jaki to? A, PG-58 Shura. To jest tańsza wersja słynnego mikrofonu. Yy, SN-58 do wokalu, bo mnie nie było stać na SN. To on kosztuje... Kosztował chyba coś z, ze stówę może, nie wiem, mniej trochę chyba. Mm -hmm. No chyba tak. Tak. Tak Przyszło Rafaello do mnie, czy coś. Ha, ha, ha. To jak tylko skończę z wami gadać, to skonsumuję. To ja cię zrzucam, bo tu ludzie niepokoją troszkę. No dobrze. Wychodzi Krzyżman, dobranoc. No, I dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, pożegnał się dobrze. E, słuchacie Jean-Michel Jean, -Michel Jean. E, mówi, nie, to mówi, ktoś mówi Aha, Don Kamilo, ja codziennie czytam na klopie 1 dwa rozdziały. Nie, no tak naprawdę poważnie, całkiem moje czytanie na klopie jest bardzo dobrym pomysłem, bo dla ludzi zajętych i zabieganych to jest często jedyny fragment, moment w trakcie dnia, kiedy można być, mieć rozpokoju. I dla mnie to był naprawdę jedyny fragment przez dużą część życia, bo cały dzień programowałem, to tam naprawdę nie, nie odpoczywa się w prywatnej firmie, no, gdzie dużo płacą za to, żebym siedział i nic nie robił. No więc tam nie miałem kiedy czytać, poza tym wszędzie huk wszyscy gadałem z wszystkimi, telefony, coś tam chodzą, no to się nie da no a potem co, no jak wracam do domu to jadę czymś, rowerem przeważnie to, to jak mam czytać Biblię? no nie da się, a w domu to ja mam swoją robotę i odwyki zaczynam robić podcasty już, tam, no to też nie wiem kiedy albo no czasem sobie muszę odpocząć i zagrać do no to mi się nie chce ale y, są takie momenty i to siedzenie na sedesie się poczyście przedłuża wtedy no ale to jest czasem moment spokoju i ja się mogę wtedy pomodlić i poczytać Biblię se mogę albo porozmyślać czasami, to jest dobre Markus mówi, nie sądzę, czytanie Biblii na sedesie było nie ten tego ale te prześmiewki, które teraz słyszeliśmy nie są ani inteligentne ani zabawne, przynajmniej dla mnie no więc y, masz absolutną rację, one nie są zabawne ani inteligentne dla ciebie, więc trudno dzwoni Rejs, a dla mnie są. No, Zawsze Hello. możesz zrobić swój program. Hello. Cześć Rejs. Cześć, cześć, cześć Martin. No? No ja tak właśnie przysłuchuję się tej dyskusji i tak przyszło mi do głowy, znaczy takie pewne rzeczy. To znaczy co do na przykład świętości samej Biblii, prawda? No, no. Samego tekstu. No okej, okay. no, znaczy ja bym to odwrócił, ponieważ w piśmie jest napisane, że o nieczystym, że jest nieczyste dlatego kto uważa za nieczyste, prawda? Ta coś takiego jest, że dla nieczystego wszystko jest nieczyste, czy tam... Bo, dla czystego to, wszystko, dla wszystko czystego, jest czyste. Czyste, czyste. czyste a, a, a nieczyste jest, y, znaczy tam jest w tym wersecie, to jest tak, że y, nieczyste jest wtedy, kiedy ktoś za nieczyste je uważa. Tak, tak. To Nie? No to ja bym tak sobie odwrócił to do Biblii. To znaczy, Biblia może być zupełnie zwykłą makulaturą, No. bo jest generalnie z takiego naturalnego tak, materi materialnego punktu widzenia. w sensie materialnym to, to jest papier no tak. dokładnie ale tak samo jak na przykład z pamiątką rzecz A, która żeś, <coughs> otrzymałeś no, jakiś tam śmieć dajmy na dla, dla zupełnie innego człowieka dla dla ciebie ma zupełnie niebagatelną wartość albo z, to prawda tu, to, to, to prawda, masz rację. No jak Mirek dzwonił, to mi to przyszło do głowy, bo od tej strony nie spojrzałem, że jak ktoś może osobiście traktować ten akurat egzemplarz. Dla niego to jest jakiś ten jeden, jego prywatny, personalny i on ma jakiś sentyment A, do tego. To, to rozumiem. Tu, tu, tu to rację. Medium jest medium, to znaczy no. No, wszystko się zawsze będzie jakieś, z jakichś atomów się składało, mhm. z jakichś molekuł, prawda? Ale, ale generalnie no można powiedzieć, że uświęca osoba, która, y, która tak można nazwać oczywiście o uświęceniu, ale osoba, która to traktuje jako, jako święte, prawda? Hmm. To znaczy, że to samo w sobie oczywiście nie ma świętości, tak samo no niczego nie ma samego się. Na przykład cień Piotra, czy sam w sobie był, był święty? Racja. By jest, mówimy o fragmencie w Biblii, gdzie jest napisane, że nawet raz cień Piotra przeszedł przez kogoś i ten ktoś był uzdrowiony. Dokładnie, bo tam kładli tam chusteczki, różne tak, takie czy, gadżety, tak. żeby tylko cień Piotra chociaż tak. zahaczył, prawda? No cień Piotra sam w sobie, no cień, cień to nawet, to to nawet jest coś, nic, nie bo to jest, jest. Brak, brak słońca. No dokładnie. No, ale, ale coś się działo, prawda? Coś się działo. Oni w to coś... wierzyli, to w tym jest y, cały gwóźdź pogrzebany, nie? No właśnie. Działam Aha, ale jeszcze tak, y, tak mimochodem tutaj tak wspomniałeś o pewnej rzeczy która mnie tak trochę zastanowiła i spróbowałem się jakoś tutaj nad tym zastanowić głębiej. I tak sobie pomyślałem, bo powiedziałeś o tym, że to, czego nie ma w Piśmie Świętym, prawda? No, no, no. No to nie powinno być w sumie wymagane, dekretowane i tak dalej. No, chyba tak. To, no, to, jest, to, to jest, że tak, się, no, tak wydaje się, że taka zupełnie racjonalna myśl i, i w sumie niczego innego nie można byłoby tutaj dodać, ale no. zastanawiałem się nad kasusem Jana Chrzciciela na przykład. No. Bo on zaczął chrzcić, I potem do niego przyszli uczeni w piśmie i się pytają, no <laughs> skąd tak. to? Skąd? No bo przecież w Starym Testamencie nie ma nic na ten temat, że o jakimś chrzczeniu. Tam są, żeby nie. być oczyszczonym, to tam są jakieś rytualne rytualne tak, tak. Co jest? Były tam tak. pokropienie Hicopem, tak, takie różne historie, prawda? Mhm. Ale o, o samym chrzcie, o chrzcie nie ma nic słowa. To jest w ogóle, można powiedzieć, no nie wzięte ma, nie z sufitu. Nie. Nagle, yy, przez ja, Nie, no przez czy ja nie, nad... nie. Tak, do końca to nie było wzięte, bo życi mają coś takiego jak chrzest. To nie jest wzięte z Biblii, ale w judaizmie jest chrzest. I to chyba było przed czasami Jana. Znaczy chyba szczerze, jakieś tam obmywania, może, może i tak. No, nie, nie, ja nie, nie wiem, no, rzeczy nie wzięte ta... z Biblii. To już była część jakiejś tam tradycji. Ja nie wiem skąd oni to wzięli w ogóle, ale były. No, nie wiem, no w każdym razie tak jakoś mi się wydawało, że to, no, że to, no ani to z, z tekstów, no bo nie można tego tak jakoś wyciągnąć z Pisma Świętego, że, no nie. że, że chrzest jest wymagany w tym momencie, że i to, i to było potężne poruszanie, dlatego tam się ci schodzi. No w każdym razie. Że on się wziął jakby. Znaczy, on miał na pewno nakaz pański, prawda? Tak, on tak twierdził, że miał. Ale to, na to mimo, tak było, że tak się wyrażę, w, tym, w tamtym czasie za bardzo tego uzasadnić w Biblijnie, mimo że to wszyscy czują. Ale przyjmowali... czekaj, bo to nie trzeba uzasadniać coś, co się robi, że jest zgodne z Biblią, żeby to było zgodne z wolą Boga. Tutaj bardziej nie... jest problem w drugą stronę, o zakazy chodzi. Nie można Moment. uznać czegoś za zakazane, czego Bóg nie zakazał. O. Aha, no chyba w tym kierunku to tak, to, no to, to jak najbardziej, wiecie. no to rzeczywiście, no to masz tutaj, no. znaczy, no, jak na razie to nie widzę żadnych tych, o to mi chodziło tych wskazań mi... co do tego. Tak, no no to... dzięki za uwagę, w sumie chciałem tyle powiedzieć, e, <laughs> <Okay>. pozdrawiam. <laughs> Dobra, to był rejs tak zwany, <laughs> to na razie. No, słuchajcie, noc na odwyku, które się będą kończyć powolutku, a dzisiaj były dobre, a mi się podobają, ale wam się nie podobają, niektórzy tutaj kręcą nosem, ja nie wiem dlaczego, tydzień ją był Hugo, który tutaj mówił przed chwilą, nie wiem czy wam się w ogóle nikt się nie odniósł do tego, co Hugo mówił jakoś. E, o, że Michel se przygrywa tutaj na skrzypeczkach. E, no i było mniej osób? Było mniej osób. Znaczy, że o, przyciągam jednak uwagę, więc może nie jest tak źle, może nie jest tak źle. Docencie, że można się pogadać, że posłuchać sobie czegoś można, że to rusza kogoś, że nikt nie wychodzi, że już jest 20 minut po północy, a ludzie siedzą i se słuchają. Może nie jest tak źle, można się pogadać. No i teraz nagle dzwoni dużo osób, dzwoni X-Man, jest pierwszy, bo już raz dzwonił, ale mu nie wyszło, to daje mu drugą szansę, wiedziony instynktem, że tym razem podłączył mikrofon i czy się pomylę halo, nocy na odwyku halo, x men x men po raz pierwszy x men po raz drugi już trzymam palec na czerwonym guziku x men po raz trzeci nie działa poszedł to dzwoni jeszcze raz Marek, na koniec a już był. A, to go nie miałem odbierać, ale odebrałem, bo go lubię. To Marek Hello? i Marta. Cześć. No, witamy cię jeszcze raz. No. Ciekawa rozmowa była z Hugiem i ja chciałbym się troszeczkę odnieść, jak można. No właśnie, no. bo ja czekam, aż to się odniesie, nikt nie chciał. <głosy> nie, po pierwsze odnośnie tych takich proszenia Boga. Ja myślę, że każdy chrześcijanin, który ma jakąś relację, to odczuwa to i to nie raz. Hmm. I czasem nawet sobie nie zwraca, nie zwraca już na to uwagi. Powiem, tak, przyzwyczaja party. się człowiek do tego, to jest trochę. Szok niesamowite dla mnie, jak bardzo się przyzwyczaiłem do, do ponadnaturalnych rzeczy właściwie, no, których to tam ja, parę... ja już mówiłem, nie wiem czy nie, chyba mówiłem, a... albo nie mówiłem nieważne, w tym razie e, któregoś dnia tam wyczytałem, że masz być w Krakowie, ale zobaczyłem, że ile kasy kosztuje wejście tam na tą konferencję, stwierdziłem, no kurde, lipa a... Ktoś, To znowu, znowu cię nie zobaczy, tak jakoś się pomodliłem i widzisz, a i wyszło i będzie, i co z... no. zobaczymy no, więc ja tam ufam, że czasem nawet jak wypowiadamy modlitwy, wypowiadamy je szczerze, a czasem o nich nie pamiętamy, sobie przypominamy o tym, że się modliliśmy w momencie, kiedy się spełnia. Tak, to tak bywa często rzeczywiście. Tak jakby powinniśmy się skupiać czasem na tym, co mówimy i spodziewać się, że będą rezultaty, bo my często się w ogóle nie spodziewamy tak, sobie mówimy, mówimy, może wyjdzie, może nie wyjdzie i zapominamy. To znaczy Szkoda, nie, ja nigdy bo... nie modlę się, że może wyjdzie, czy nie wyjdzie, tylko no nie, nie, bo ja, ja potrzebuję tego to... i tego. Tak. Ty mi dasz to, co będzie potem, ale ja bym chciał to. Tak, ale raczej nie spodziewamy się, że to się naprawdę stanie, tylko no jak się stanie, to fajnie będzie, a jak nie, no to się nie stanie, no i tyle. Znaczy, rzadko się staje dokładnie tak, jak byśmy chcieli. To się dzieje. To się czas prawie czas nie jakby... nigdy nie staje. Inaczej zawsze Bóg nam pokazuje, że no tak. dobrze, że się modliłeś o to, ale ja mam ciut inne spojrzenie. To prawda, rzeczywiście. I to, to mnie najbardziej zaskakuje. Jeszcze przy tym wyłazi ten humor Boga czarny, który ja strasznie o, lubię. Tak. I to to jest strasznie charakterystyczne, jak ktoś ma kontakty z Bogiem, to wie, że ma ten poczu, to poczucie humoru trochę szokujące czasami. No, no to, to, się, to się zgadza, bo czasami są tak, tak dziwne te sytuacje, że. No. a jednak to jest to, o co się modliliśmy. Tak, jest w tym no. zawsze jakiś taki, taki sprytny, takie podejście jakieś dziwne, takie pokazanie czegoś w sposób... No to jest humor, nie? dla mnie to jest humor Nie to strasznie bawi Ja, ja myślę, że właśnie od takiej modlitwy Wzięło się, się takie powiedzenie Że uważaj, czego sobie życzysz Bo możesz się spełnić No właśnie, dokładnie To właśnie o to mi chodzi Dobra, do dzięki I Jeszcze jedno, daj, rzecz daj, chciałem powiedzieć dodaj, no, taj, jeszcze jedno, bo, ja muszę, jeszcze bo tu Kamil tego, te, mm, Mówienie Uf. o Jezusie w każdym momencie O dobra, chciałbym. właśnie Co ty o tym myślisz teraz? Co ja o tym myślę? Powiem, że jak się nawróciłem, to chyba każdy ma tak, że mówi, nieważne gdzie jest, nieważne czy powinno się, no. czy ludzie chcą w ogóle słuchać, to się mówi przez jakiś czas, bo jest taki żar. Tak, że napalony człowiek jest, że się czegoś dowiedział, że go to tak zmieniło, no to wiadomo, że reaguje. No dokładnie, się z tym podzielić. Tak jest. Ale myślę, że po pewnym czasie staje się na tyle dojrzały, że... Um, no nie jest tak, że idzie na każdą rozmowę z nastawieniem, ja muszę coś powiedzieć... Mhm. Ale bardzo często, nawet nie, nie zwracając na to uwagi, w jaki sposób zakomunikuje to, że, że jest osobą wierzącą, że, um, no, że ma coś, coś nowego. Ja ci powiem taką, to jest historia z przed paru dni, spotkałem o, lubię, się lubię historię z, z taką dziewczyną odnośnie tam rozmowy o tańcu. Mhm. No i rozmawialiśmy jakieś 40-50 minut, a w pewnym momencie ona mi mówi, ja kompletnie um, nie zauważyłem tego nawet, że bardzo dobrze, że um, pokazuje, że jestem chrześcijaninem. No. Więc myślę, ło. No i zaczęliśmy rozmawiać i resztę rozmowy spędziliśmy na <grym> rozmowie o Bogu, o Biblii. Ta rozmowa w żadnym wypadku nie wyszła ode mnie i w żadnym wypadku hmm. nie było tak, że z nastawieniem, żeby powiedzmy on. głosić, to miała być normalna rozmowa właśnie tam jeszcze odnośnie pracy. Tak I powiem. to jest zdrowe, bo to tylko wychodzi z człowieka samo, to oznacza, że człowiek po prostu tym normalnie żyje na co dzień. Nie? Że to nie była jakaś jego wyreżyserowana akcja, tylko on tym żyje i samo z niego wyszło. To, to dokładnie, fakt, tak, no, dokładnie tak, dokładnie, bo ja myślę, że właśnie takie nastawienie się, ja muszę wszystkim mówić na siłę, no. to, to jest, no... No nie na ile przy Marta właśnie mówi tu, że jak tak się no. bardzo mówi, to się ludzie odwracają. Często. tak, no bo właśnie oni widzą, że ktoś ci chce coś sprzedać, a nie rozmawiać z tobą, nie? to nie ma kontaktu z nim, tylko on ci chce wcisnąć swoją propagandę, no. To jest no, właśnie no, dlatego tak. Czasem tak jest, ale to też, no nie, uczymy się z czasem no. jako chrześcijanie. Czy my do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak wyglądamy w oczach ludzi na zewnątrz, jak coś robimy? I stąd się biorą te różne problemy, że czasem człowiek może zdziwaczyć do reszty i nawet tego nie wiedzieć. No. <laughs> Dobra. Marta zdziwaczała się. <laughs> Dobra, to ja nie, już. Bo, bo Marta to... mówi, że się podwracała od niej znajomy. Właśnie o, właśnie. Ojej, a to niekoniecznie. Nie, koniecznie to nie jest przez, właśnie to, ja kwestia nie tego, nie. że ona chciała im mówić na siłę, tylko że pokazała. Że... No. Ja bo była taka sytuacja, że akurat spotkałam się z, z taką koleżanką no. no i ona pyta się, co u mnie no ja mówię właśnie, że, że tak się cieszę bo tak jakoś jestem radośniejsza, że się nawróciłam i że w ogóle niedługo no. właśnie chcę chrzest mieć i, i w ogóle tak, no o tym po prostu opowiadam nie, że na, najeżdżałam na przykład na kościół katolicki czy coś w tym rodzaju, bo nawet nie miałam o tym zamiaru, ale po no. prostu jakoś tak wyszło ze mnie, no, pyta o co jest u mnie, no to odpowiada o niej. A ona stwierdziła, że atakuje ją i że ona no zresztą się nie będzie spotykać, bo ona ma, jest, ja jestem, zmieniłam wiarę. No, no i tak. w ogóle właśnie, przestraszyły, zdobywa, właśnie to nie ma sensu. No nie, ja, ja rozumiem trochę tą reakcję, bo e, tych ludzi, znaczy ona jest, wynika z chorego podejścia w ogóle społeczeństwa do problemu inności, że ludzie się po prostu boją zwyczajnie, jak ktoś im powie coś o chrzest, miałem chrzest, to wszyscy reagują strachem na, na początku. No bo bierze się to stąd, że nikt nie rozumie, że może, znaczy nikt nie zna tych innych rzeczy, że może być chrzest zupełnie inny niż to, ty, taki jaki on okay, zna. Okej Marty, ja miałam nie? podobnie, bo jak poznałam Marka, to właśnie Marek mi opowiadał różne rzeczy. Ja słuchałam, ale właśnie trochę byłam na początku tak miałam dziwne, że tu mi się nie zgadza, to mi się nie zgadza. Byłam wychowana zupełnie inaczej i też na początku się bałam, ale wręcz przeciwnie no. właśnie chciałam słuchać, bo stwierdziłam, że ja mogę sobie to po prostu przemyśleć, coś mogę się to wiedzieć, a, a wręcz przeciwnie nie chciałam nikogo atakować, tylko byłam osobą poszukującą i w końcu się nawróciłam. Ale to, to była moja wewnętrzna walka i nie chciałam nikomu tego pokazywać, jej po mhm. prostu udało się i ja się z tego cieszę, a jak ludzie się boją prawdy, boją się w ogóle rozmawiać i bronić własnych poglądów, to już jest ich prywatna sprawa i no jest, jest moim jest zdaniem różnica na ludzi. szkodę ich to działa, no ale to jest ich wybór. No jest ich wybór, no, albo to jest, nie wiem, może ich brak właśnie wybór, bo oni chyba nie chcą wybierać, oni chcą mieć święty spokój. No i mniej ludzie są zamknięci tacy, że bo naprawdę Ale oni ponoszą konsekwencje. wiesz, co tego mnie dziwi, sami, no. to że jak tu ktoś właśnie dzwoni, mówi, że jest e, w kościele katolickim odnośnie tam podkreślenia Biblii, okej, okay. tylko że ja bym już nie mogła być w kościele katolickim, kiedy ja znam Biblię i kiedy widzę, ile tam jest różnic, już teraz nie wyobrażam sobie pójść do kościoła, widzieć wszystkie obrazy. E, i cała ta, ta procedura mszy, no już po prostu nie wyobrażam sobie pójść do kościoła, bo już dla mnie to była po prostu, no czułabym się, że popełniam grzech w tym momencie. O, ja bym się nie czuł, że popełniam grzech, ale byłem i to po prostu jest trudne do... E, znaczy ja się tak odzwyczaiłem od mszy, jak byłem ostatnio na mszy na pogrzebie niestety, ale tutaj no. mówiłem o tym chyba kiedyś, no jakiś czas temu, e, żony mojego dobrego przyjaciela, Grega, zresztą on był gdzieś w którymś odcinku na odwyku mówił i to jak jak się da, długo nie jest i ma się porównanie, to dopiero wtedy widać jaka to jest, no jak to wygląda naprawdę z zewnątrz i to wyglądało przede wszystkim martwo strasznie. Greg no, akurat ten Mar sam... Martwi właśnie miałam no. dokładnie tak samo, ja w czerwcu miałam pogrzeb mojego dziadka, i właśnie mówiłam mamie, że ja tak nie będę szła naprzód po prostu, żeby to uszanowała, że sobie siądę gdzieś tam z tyłu po prostu będę, bo, bo wypadę. Natomiast no nie jestem w stanie tam być z przodu, siedzieć przy samej tam ołtarzu mm -hmm. i patrzeć na to wszystko i nawet był taki moment, że tam jest jak klękanie, prawda? No ja tak, siedziałam na górze koło tam e, akurat pani, która tam śpiewała e, właśnie te wszystkie psalmy i tak dalej mhm. i ona tak dziwnie na nas popatrzyła i pyta się tak, akurat ja siedziałam z bratem i z jego żoną i córką i pyta się, dlaczego my nie klękamy, czy nie jesteśmy e, katolikami, a my no. mówimy, że właśnie nie i brała no dalej udział w tym, a my po prostu przesiedzieliśmy całą mszę, mhm. tak po prostu przesiedzieliśmy, ale nie uczestniczyliśmy w niej tak No wiem, no i miał, e, Tak samo było na tym pogrzebie, bo dużo ludzi było, którzy mają też takie poglądy, że klękają to tylko przed Bogiem. Klękanie przed czymkolwiek innym to jest w ich pojęciu grzech. No tak, jak i to Biblia mówi. No więc było tak, że taka dziwna sytuacja, jak pół kościoła siedzi, nie? Wszyscy tam, reszta klęczy, pół nagle tak... Znaczy taka, jedna czwarta, no, to tak było. Mniej więcej i tak sobie siedzą w tej ławce, no i tak im trochę wszystkim głupio, no bo nikt nie chce jakoś nikogo urazić, ale... My w to, no wiesz, my nie wierzymy to, nie chcemy, żeby nam to coś narzucali. No jest jak dziwnie trochę to było, no. no dobra, okej, okay. to takie dygresje poszły teraz, poleciały dygresje. To na razie. To cześć. Trzymajcie, pa, Cześć. O, ktoś dzwoni telefonicznie. Teraz odbierać będę. Słuchacie Nocy na Odwyku? Jeszcze, na parę minut jeszcze pogadamy. Złażą tematy na w różne strony, wychodzą. Gadajmy ogólnie o Biblii i o tym, czy to Tra jak to czytać? To można czytać na przykład na WC. A, ktoś dzwonił przestać. To ten ma próbuje po raz trzeci, ale na razie to jest numer telefonu nieznany Cześć, nocena odwyku i słucham cię. Bardzo. O. No to cześć. No słuchaj, ja mam takie ten. Trochę w sumie niedyskretne, dyskretne pytanie. No, lubię takie. Jaką um, wiarę w ogóle? Kto? Ja, tak na początku tutaj, O Boga po prostu po sobie Musiał, um, czy to czy coś tam, jakieś też tam dziwne. W sumie, no nie wierzę w nic. No ale no po ktoś sobie też tam wierzy, też, wierzy, no i to wy w ogóle wyznajecie. Ale kto wy, bo ja tu sam jestem nadający. No nie, no bo tutaj przed chwilą. Głosy słyszysz jak, czy nie wiem, bo jeszcze to musisz każdego osobno zapytać, bo tutaj nie ma, to nie jest jakaś, ten program to nie robi żadna organizacja, ani kościół, ani nic, tylko ja sobie sam robię, a każdy tutaj jest inny, to są ludzie z każdej z innej beczki, no i tak sobie gadamy. No, czyli taki po prostu freestyle. Tak, no freestyle, no ja osobiście nie kryję to, w co wierzę, ja wierzę w Biblię, w to co w taką, to, co się po prostu bierze i czyta i traktuje ją dosłownie, no. Tam, gdzie się dano, kompletnie, czasem się nie da. No, kompletnie bez żadnej No, bez interpretacji, bez żadnych kościołów. Mnie nie interesuje, co kościoł. Ja sobie lubię sam poczytać i sam wyciągnąć wnioski. No, to taki jest mój hmm. pogląd ogólnie. A, a każdy ma inny. Na przykład on Bajditer, tu możesz sobie z nim pogadać na czacie, jakby co. To Bajditer to jest stuprocentowy katolik i on tu często poprawia mnie, jak coś tam. albo kogoś, jak ktoś dzwoni i coś tam głupoty opowiada. No, także Chy. różni ludzie. Dlatego no, fajnie pogadać, nie, bo różnorodność jest. No, no jasne, jasne, jak najbardziej. No to czasem można mieć zupełnie jakieś tam e, inne myśli. Halo? Coś przerywa. Um, nie, ja to się zamówiłem. To można mieć zupełnie jakieś tam inaczej, to o czymś mówić, później do czegoś tam dochodzi się okazuje, że się ma zupełnie identyczne poglądy. Bywa, pewnie, że tak. No te, właśnie przez to, to jest fajnie rozmawiać z ludźmi, którzy się wydają inni, albo są całkiem inni, bo się można zdziwić, jak dużo poglądów jednak jest wspólnych. No. I to takie fajne jest, bo się czuje człowiek coraz bliżej reszty świata, nie? Że świat wcale nie jest aż taki straszny, inny, że tu, wiesz, że wszyscy chcą kogoś zabić, bo są z innego kościoła, czy coś, nie ma takie. To się tylko tak no wydaje, to... jak się nie rozmawia z innymi. No, no, no właśnie, dokładnie, no bo jedno, od tu tam, wiesz, yy, tak jak te, czy też, to gdzieś tam z Biblii, coś tam wiatrujesz, jak budujesz jakieś tam swoje świat poglądy, tutaj zmieszone z jakimiś swoimi doświadczeniami. To mm -hmm. inny gdzieś tam Koran, to inny jeszcze gdzieś tam coś innego. No. Później to się wszystko miesza w głowie, kupuje i na koniec wychodzi, że wychodzi to samo. <śmiech> nie no, aż tak całkiem to samo to nie wychodzi. No, po prostu trzeba no, całkiem im głębiej się poznać. No, ale ale są pewnie, tam, że są tam, podobieństwa. Tam wychodzi przecież, no. Nie no, ja myślę, że jak próbujesz, jak dużo ludzi próbuje połączyć sobie wszystkie możliwe poglądy w jakiś jeden, który opanuje wszystkie, że wszystko się w tym mieści, ale nie da się tego zrobić. Nie ma tak. Nie ma tak? Nie, nie, nie, to zupełnie nie o to chodzi. To a. To, że w inny sposób dochodzimy do tego samego. O to Czasem to, to tak to bywa, się. rzeczywiście, że no, to prawda. No, więc no, trzeba po prostu, im lepiej się coś poznaje, tym łatwiej i wyraźniej widać, gdzie są różnice, gdzie są podobieństwa i w czym jesteśmy zgodni, a w czym się nie zgadzamy. No, a to wszystko nie no powinno dokładnie. przeszkadzać, to jest, lubić to jest, ludzi. to jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie się, gdzie się człowiek nie zgadza. Się. Pewnie, że tak. I żeby się przy okazji nie przeszkadzało nam to lubić kogoś innego, z kim się nie zgadzamy w ogóle. To przecież jedno z drugim nie powinno mieć nic wspólnego, nie? No, no co nie powinno, a co nie ma, to wiesz, to są <grymne <rzeczy>. <grymne> Dokładnie. Dobra, okej. Okay. To dzięki, Wielkie. Kończymy okay, noce dziś. Cześć. No to był fajny telefon na koniec. Kończymy nocę na odwyku. Przy dźwiękach Jean-Michel Żara z roku chyba 1978 czy 6. O może X-Man. Co odebrać go? Po raz ostatni, po raz trzeci. Jeszcze Kamil. Ach, X-Man czy Kamil? X-Man. A potem Kamil. I kończymy nocę na odwyku. Dzisiejsze noce, bo się pierwsza zbliża. X-Man jest, czy nie? Tym razem. Trzecia wróba. Trzecie podejście. Ach, chyba nie ma. Halo. To już ten moment, kiedy mówisz. No, człowiek bez mikrofonu. Lub nie mowa, nie wiadomo. To tak czy inaczej nie, bo by coś napisał wtedy. No nie działa, X-Men, sorry. X-Men po raz pierwszy, Exman po raz drugi i Exman po raz trzeci został rozłączony. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo coś nie działa. Dobra, dzwoni jeszcze raz. Kamil. No czemu wszyscy dzwonicie, jak ja już mówię, że koniec nocy. No, no dobra. Kamil, cześć! Cześć Martin, witam. No, więc jeśli chodzi, więc jeśli chodzi o tego Hugona, to no, o. może dlatego jest inny, że tutaj zadzwonił jako jeden z nas, słuchaczy, a nie jestem tam... Prowadzący. Że tak się prezbiterem. Tak jest. I... Hetmanem nie jest. Yy, ale ja bynajmniej nie chcę, żeby on był taki na, na kontestacji. On na kontestacji ma rolę linijki i niech nią zostanie i niech się nie zakrzywia. <śmiech> rola, tutaj... linijki, Ciekawe, tak, rola linijki, dobre. Tak, to jest rola linijki. On jest najbardziej radykalny. A -a. Czasami w życiu, czasami w życiu yy, wiadomo, że, że, że, że, że, że w życiu nie da się narysować linii idealnie prostej, co nie znaczy, że A -a. nie należy budować prostych Torów, domów i tak dalej. Fajne porównanie, podoba mi się. Eee, znaczy, ty, ty, ty już tą linijką jesteś taką, takim bardziej krzywikiem na, na kontestacji, <grystanie> ale ty się, ty się znacznie mniej różnisz y, od niego na tych dwóch płaszczyznach. No. no. Jeśli... My się charakterem strasznie różnimy, chyba. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o, o to, co mówił, o, no to w, ja, ja też miałem kilka takich sytuacji, że proszenie o Boga, coś daje, czasami czasami nie daje. No to chyba naj, największy hardcore, to miałem jak całkowicie napały wyjechałem za ocean. Oh, to jest, no. Spałem pod chmurką, później się okazało, że, że, że w pobliżu siedliska skunksów. Oh, yes. I, i tak. Najgorsza możliwa rzecz, chyba. O oh jest. Tak. I sprawy się. No, nie pamiętam nawet, jak, jak mocno wtedy rozmawiałem z Bogiem, ale tak zauważyłem, że jak człowiek ma gardło na ostrzu, to dopiero wtedy jest ta reakcja. No. Nagle, nagle, znaczy, pierwsza rzecz to: z, znalazłem restaurację polską. Mhm ci Polacy mi nie pomogli, ale podrzucili mi jakieś Amerykance oh. i ta Amerykanka mi, tata mówi, to co to, to sobie kimni tu w ogródku, albo u mnie na haciach, nie będę miała ludzi e, po tygodniu, no, no miałem już dach to jest pół biedy, po tygodniu jakiś koleś do mnie podjechał na rowerze i mówi masz robotę u mnie no oh. i tak, tak, znikąd, z nieba, że, że, że, że no. tak powiem poetycko. Ale to w takich sytuacjach, jak już człowiek wie, że sobie nie radzi, nie kontroluje, to wtedy dopiero się zaczyna dziać, nie? Tak, wtedy. Nie, można, tak... nie można do tego podchodzić, jak to mówią anglosasi, taken for granted. Nie można Ten. tego traktować jako coś, co, się należy. co nam się, co się należy. Bóg, maszynka do, do spełniania życzeń. Mm -hmm. A szczególnie proszenia o jakieś, o jakieś rzeczy przyziemne, nie? Szóstka ja środka czy coś takiego. Tak. I jeszcze myślę, że jest drugi problem, taki, że my lubimy jako ludzie kontrolować, mieć pod, kontrol pod kontrolą wszystko, a Bóg coś tego chyba nie lubi. I zawsze póki my kontrolujemy wszystko, to On się nie wtrąca. On tak robi, że Bóg nic nie robi. Dopiero jak człowiek mówi, nie kontroluję, puszczam to z ręki, niech się robi, ja już nie kontroluję, to wtedy przychodzi Bóg dopiero. On się tak nie narzuca, to jest właśnie też charakterystyczne dla niego, że on nie będzie się wchrzaniał do życia, przekonywał na siłę, tak. w ogóle nic nie będzie robił, póki sam nie wyjdziesz i nie powiesz, że ja chcę, nie kontroluję, teraz zrób coś i wtedy robi. Tak. No. Bo, no, to, to nie może być tak, że, że, że, że, że stanie się jakiś schemat jakiś panaceum na załatwianie naszych e, codziennych spraw mm -hmm. ta reakcja jest, jak się później okazuje jak badamy swoją przeszłość, to ta reakcja była w najwłaściwszym momencie, ale była niemożliwa do przewidzenia przez nas tak, ja mam tak ciągle też więc opis mojego życia w ogóle, jak to wygląda już sam fakt, że tu są te noce na odwyku, to to się wzięły właśnie z tej dziwnej drogi, której nikt by nie mógł przewidzieć w żaden sposób, mm -hmm. że to tak się skończy, na przykład w 2010 roku będę tutaj gadał przez internet wśród tam iluś tam dziesięciu, kilkudziesięciu ludzi, nie? Że będziemy Tak. Niesamowite Ślicho... Tak. Na, na, na samym początku tam mówiłem o tej brzytwie, gdzie się podziała ta twoja brzytwa, bo e, właśnie, no niestety nie byłem na... A tu przy okazji zareklamuję kolegę Bajtitera, że jutro są te spotkania to czytanie. tak. O jak idzie wam to w ogóle? Właśnie. Mnie niestety nie było, bo byłem w Polsce, nie miałem łącza, ale teraz już jestem z powrotem na wyspach i chętnie się dołączę, natomiast przeczytałem te fragmenty, które obowiązywały na, w zeszłym tygodniu, które były omawiane, no i tam ta brzytwa, to chodziło o to, że w Biblii, w szóstym rozdziale pierwszej Mojżeszowej jest no. Rzekł Pan, nie będzie przebywał Duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Tak. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Tak. A, później, tak, a kilka rozdziałów dalej mamy Abrahama, mamy dłużej innych ludzi, którzy żyli dłużej. Tak? Dużo dłużej, tak. Znaczy, no właśnie, no trzeba łączyć jakoś fakty. Jeżeli nie może być logicznym mhm. stwierdzeniem, że od teraz, bo to już jest nasze założenie, że jeżeli Bóg tak, tak powiedział, to nie powiedział od tego momentu taką wyznaczył granicę, ale to się dopiero skraca, jak widać zresztą po tym, jak, po tym mm. momencie, kiedy Bóg to powiedział, gdzie, kiedy tam jest napisane, że ludzie jeszcze dłużej żyli, ale coraz krócej. I rzeczywiście no, i, średnia ta. wieku się ustabilizowała na 120 lat. Jakaś taka granica jest. Ale są też no, ludzie, którzy czyli, żyli i 125 lat też. Czyli tak to razy. jest przykład, że nie zawsze Biblię trzeba brać dosłownie. Nie no, trzeba, się... nie? Po prostu nie dopisywać tak. swojego. W... No nie, bo gdyby brać dosłownie, to by wyszło, że każdy będzie żyć 120 nie, lat. Nie, dlaczego? Tam koniec. nie ma napisane każdy. To jest właśnie dopisywanie sobie. Skąd wiesz, że Bóg powiedział każdy? Nie powiedział każdy. Mógł powiedzieć no, średnio. Już... No średnio. No mógł powiedzieć średnio. Nie, nie powiedział, że każdy, maksimum. Niektórzy do dziś żyją ponad 120 lat, w szczególności w jednej wiosce ekwadorskiej. To prawda, no właśnie. I... No, no to... Tak, tylko że wtedy, ta, jeżeli, jeżeli to jest takie rozmyte, to ta liczba nie ma większego znaczenia w tym momencie. No, nie bo chodzi o to, że by... jest rozmyte, chodzi o to, że jest nieścisłe. Tak, no bo równie tam... dobrze mógł powiedzieć 115. Mógł powiedzieć 115. Na to 115. samo by wyszło. Pewnie tak, ale by już powiedział 80, to by już by było, można stwierdzić, że coś nie pasuje. To bardzo nie pasuje, że to bardzo nie pasuje jakoś, bo zdecydowanie dłużej ludzie żyją. Ale no 120 lat to wydaje się rzeczywiście być dla gatunku ludzkiego, mm -hmm. nie dla poszczególnych osobników, tylko dla tego gatunku rzeczywiście granicą i limitem, którą tylko niektóre jednostki przekraczają, ale to są jednostki. Jeżeli rozpatrujemy ludzkość, to taki rzeczywiście jest limit. Dlaczego taki jest, to ja nie wiem właśnie. Nikt tego nie wie. W każdym razie jest możliwe, że niektórym się to uda. A Z tak. kolei tutaj można się zastanawiać, czy medycynie się uda z zwiększyć średnią życie, no długość życia. myślę, że się nie uda z powodu konstrukcji tych tam DNA naszego chromosomów, bo ktoś tam odkrył, że przy kopiowaniu się końcówki się coraz bardziej skracają, aż w końcu skrócą się tak bardzo, że następuje degeneracja, że po prostu kawałki kodu mm. genetycznego giną. Zapomniałem o określeń tego, ale opisuję, żebyście wiedzieli więc o co chodzi. Jeżeli tak jest, to by znaczyło, że każdy człowiek ma maksymalny, maksymalną ilość podziałów, której się nie da przekroczyć mhm. już nijak, bo tak taka jest tak skonstruowane jest po prostu e, nasze komórki na poziomie genetycznym, już na bardzo niskim poziomie, mhm. z tego się nie da obejść. Po prostu jesteśmy skazani na umarcie i tyle, bo nam się skraca kod genetyczny cały czas przy każdym kopiowaniu. Tak. To to jest dziwne. Tak, telomery to są, by liter chyba tak się to nazywa. Telomer nie puści, jak powiada pułkownik. No nie puści, nie przekroczymy tego. Na sam już koniuszek, czy oglądałeś dokument Obóz Jezusa? Tak, widziałem go już dawno temu. A jakoś mi nie było aż tak szokujący, strasznie. No, taki naciągany nie trochę. O, no nie chodzi o to, że jest szokujące, ale to, co, to, co oni uważają za zarzut, ja uważam za dobrą a, rzecz. Dokładnie, no część to... Tak naprawdę film nie pokazywał tego jako zarzuty, to co się mówi, że to są zarzuty. Pokazywał to jako zjawisko, ale no, większość ludzi powie, że to jakieś złe rzeczy, zarzut. Ale kilka rzeczy było dziwactw. Naprawdę, jeżeli ludzie zaczynają uczyć dzieci, tam jacy chrześcijanie chyba z południa Stanów, bardzo tacy charyzmatyczni, mm -hmm. zaczynają uczyć jakieś rzeczy, że tam ten i tamten kandydat na prezydenta to jest szatan wcielony czy zło. No to takie przesada po prostu, no więc trochę głupot jest, a trochę jest całkiem zdrowych rzeczy. No, no, nie, nie, nie. Mnie się trochę nie podobało, jak oni tą, czcili tą makietę Busha, znaczy nie oddawali no tak <głos> boskiej, <głos> ale w, no trochę było to dziwne. Tak, mieszanie Busha do jakiegoś zwiastu na niebios, tak przedstawianie go, tak, to, to to jest właśnie ta rzecz, której ja nie znoszę u tego typu chrześcijan, że tak Wpadają w jakieś takie głupoty po prostu, tak łatwo, no, w jakieś obsesje, upraszczają świat strasznie, to jest chyba, o to mi chodzi, że upraszczają świat i mijają się przez to łatwo z prawdą o. i łatwo potem ich oczywiście oskarżać o głupotę, bo sobie, sam, sobie sami są, wie, są winni, no bo są głupi no częściowo No i tyle. Dobrze, to, to by było na tyle. To dobranoc. To do, do usłyszenia może jutro. O, Cześć. może, to na razie. Cześć. To był Kamil z Wielkiej Brytanii, który jest też i na czacie. X-Man, już straciłeś swoje limity. Już były trzy próby, niestety. Sorry, nie działa ci coś już, ale będą nocy na za tydzień, bo są co środę o 23. Zaraz będą za tydzień? O, o. 21? Nie, 20, 20 jest. Nie wiem, czy będę za tydzień. u bo będę jechał do Krakowa na Liberty Weekend, gdzie będę uczestniczył i będę śpiewał i będę grał. Właśnie gdzieś tutaj piosenki mam do poćwiczenia i napisania jeszcze, do kończenia. E, ale jak mnie nie będzie, to będę za o, chyba dwa tygodnie, chyba że wtedy będę w Anglii. A tu z Anglii też mogę nadawać, a co by nie, z Mirkiem. O. <śmiech> Zobaczymy. E, tak czy inaczej... Odwyk istnieje wciąż i istnieć jeszcze będzie jakiś czas, bo jest na niego potrzeba taka. Aha, dzwoni Szymon, na no sam koniec ostatni, dzisiaj będzie Szymon e, na i reście. coś powie. Na Kilkanaście <laughs> tak. razy. Ale na koniec. koniec. Um. Y, wiesz co, poczekaj, coś mi cię przerywa. To agenci, Aha, agenci. Od jest chyba lepiej. Okej, okay, wiesz co? Było takich parę kwestii dziś poruszonych i nie wiem od czego zacząć, a będę się streszczał, więc zacznę od tego, co chyba takie najważniejsze w moim odczuciu jest. Dobra. Okay. Było mówione o, o mocno modlitwy też dzisiaj, prawda, i o tym, jak się coś Panu Błogo zawierza i jak to w naszym życiu potem działa. No, no. No, ja chcę opowiedzieć taką historię, bo też w ja chyba nie, dwa tygodnie temu opowiadałem o, o religii protestanckiej u nas na Śląsku Cieszyńskim. A tak, Aha. tak, tak było. Mówię się. To dwa, wiesz, no, dwa tak? tygodnie chyba temu, tak. No i jakieś pół roku temu, bo ogólnie już tak mamy tak. Mieliśmy, bo już od innej szkoły, ale mieliśmy takiego katechety, takiego, wiesz, takiego fest spoko gościa. No i w każdym razie jakieś pół roku temu dostaję sms od kumpla, że, że mam się modlić, bo pan Sławek dostał wylew. Wow! Z mózgu. No. no, i ogólnie miał 30% szans na to, że przeżyje. O, oh, ja. Yeah. A u nas na naszym terenie no, było takie ogólnie poruszenie, że wie, wszyscy uczniowie się modlili. Jako szwagier jest pastorem, więc też do niego codziennie przyjeżdżał. Ogólnie tyle ludzi, wiesz, się modliło o to, że, że on po prostu przeżył bez żadnego paraliżu, bez. Mówi normalnie, wszystko normalnie, a wiesz, na. Przeżycie miał 30%, a było prawie pewne, że będzie po tym i tak sparaliżowany. A nie jest I wyzdrowiał? Prostu... Tak, nic mu nie jest. I nic mu nie jest? Wow, no nic. to jest mocne. No, ja, i nie, nie ma żadnych problemów. Po wylewie to wiesz, to wiadomo, że może być paraliż częściowy, coś tam. Kurczę, ładnie. No, wiesz, on miał, miał tętnięka w mózgu, więc to było praktycznie, no. no lekarze mówili, że szanse są mniej wielkie. No to prawda. Wow. Normalnie funkcjonowało. Patrz, no, jednak. No, więc dostał przedłużenie życia, ale to właśnie zawsze... Yy, tak mnie zawsze zastanawiałem takie rzeczy, jak się tak dzieje, czy to... Nie wiem, właśnie, czy to Bóg reaguje na to, że ludzie się naprawdę proszą i, i widzi, i zmienia zdanie trochę i, i jeszcze daje parę lat życia, bo, no, bo też uczuciowy jest to ktoś, na to wychodzi. Czy, czy, to, na, czy to jest część większego planu? Mówi, no, a w ogóle nie... ja tak myślę, czy wiesz co? No. Hmm. Bo ogólnie... E... Miał bardzo ciekawe życie. Może ja bym go namówił kiedyś, żeby on jakiś odcinek rzucił i na odrychł coś takiego. Przykład, no pewnie, taki że do... tak. No bo... A gdzie on mieszka? A w Cieszynie? W Skoczowie, w Skoczowie. Skoczowie. No Trochę w Skoczowie. daleko od Warszawy teraz. Yy, on na przykład przemicał Biblię przez granicę w czasach komuny no, do Czech i z Niemiec. Wow. Po czesku? Po, po czesku, po polsku. Yy, uciekał do Niemiec właśnie, też z tego powodu był ścigany za, za swoją działalność. Yeah. Więc ja myślę, że... znaczy ścigany, może nie tyle ścigany, ale, ale miał dużo nieprzyjemności, no. dostał zakaz wyjazdu z kraju na rok, po czym i tak wyjechał do Niemiec. No raczej historię ma ogólnie gość dość ciekawe. No a patrz, się boją ludzie na manifestację przyjść przeciwko podwyżkom VAT-u. No. no a on, on, no, on tak. potrafił przemycić Biblii w Malaczu. No do i Czech, ryzykował pod... wtedy, no to tak otwarcie przeciwko reżimowi i tak dalej. No. No a tak jeszcze to chciałem powiedzieć, sytuacja ogólnie jest też taka dość groteskowa, bo siedzę sobie pewnego rano w mojej kuchni, a ja mieszkam w Moku, więc jest coś takiego, że wentylacja, która jest na różnych poziomach, tak, by jest jednym kanałem wszystkich, wszystkich pięter. No. I tak by słychać, co ludzie mówią w mieszkaniach. No, i... <grym> tak, każdy, każdy go podsłuchuje, to tak bywa w blokach. Ja tak mam to samo w, w łazience. Nie, nie wiem, czy tak masz Przej wszędzie? W tej podsłuchiwania, ale tego się nie dało nie słyszeć. No, <grym> jest, mieszkam na takim terenie, gdzie no, nas spodestand jest około 10%, prawda? No tak. Katolicy różnie się do tego mają, ale właśnie mamy taką mm. sąsiadkę, taką, też bardzo miła, kiedy ją spotkasz. Dzień dobry ci powie uśmiechnie się zapyta, co tam jest. No a w każdym razie siedzę w tej łazience i naraz słyszę, jak jakaś, nie wiem, dobrze, jakby ona jakąś przemowę czytała. Big brother, ale w każdym razie było to tak na, nasycone wulgaryzmami. O. No i chodziło więcej o to, żebyś, Panie Boże, zniszczył tych wyprzonych ewangelików. Znaczy ogólnie ja. garnie to było powiedziane. No i wiesz, i czyta coś takiego przez 15 to, lat. Czekaj, to nie coś nie wiem, jak czy... na filmie Dzień Świra, kiedy ranne wstają zorze. Pamiętasz Dzień Świra? No tak, kojarzę. Znaczy, nawet no, to. babka chyba po prostu jest trochę niezrównoważona psychicznie, bo ona co tam Panie. wygadywała. Teraz co, ja się teraz boję przejdzie do tego bloku, bo... No bo serio to postawił, jak to słuchasz, że Panie Boże, to są jakieś cudzy szatana, oni internet wykorzystują do jakichś... No nie wiem, już nie potrafię tego przypomnieć, no, ale też no, no, serio, ona to no, gadała w taki no, sposób, że nie wiem, jakby jakieś przemówienia, mówię, jakby to miała napisane w taki sposób bardzo intelektualny, ale, ale tak też nasycone fulgaryzmami. Że ja mam teorię, to... że dzwoniła do Radia Maryja, tak jak tutaj nocy na Odwyku i tam się modliła, bo tam mam takie rozmowy, gdzie się modlą wspólnie. Ale nie Mogło wiem, czy być. do tego stopnie jeszcze. Przez tam są takie klimaty mało życzliwe dla inności, to tam by przeszło no. chyba. A, a jeszcze było o, o Kościach katolickich. Na przykład, wiesz, ja mam często taką sytuację, no. gdzie idę na jakiś pogrzeb do Kościaka Kocnickiego, i nie klękam. No właśnie. Wszyscy, tylko wszyscy klęczą, a nawet przez to, że nikt nie patrzy na tego księdza, czy, czy, czy tam do przodu, gdzie jest ta truna, tylko no wszyscy nie. na mnie. Nie, no to Takie... zupełnie normalne, bo to już widzieli ileś tam setek razy tego księdza, a kogoś to nie klęka pewnie pierwszy raz w życiu. Ktoś się no. wyłamał, ktoś jest inny. No. No. Nas tak, u nas i tak to jeszcze tam przejdzie, no bo jak mówię, na nas jest 10%, więc oni. Czy chcą, czy nie chcą, muszą się z nami liczyć, bo jednak trochę nas jest. No właśnie, no. A tak, tak ich to, to dziwi. To jest dosyć szokujące dla mnie, no bo ta właśnie, to że się kogoś nie zna, to sprawia, że ludzie się boją to jak czegoś nieznanego, ale na, w tamtych okolicach rzeczywiście protestantów jest chyba rzeczywiście 10%, dużo, no dużo jak na Polskę i, yy, i powinni się przyzwyczaić już, nie, bo to już jest dosyć sporo, powinni znać, powinni się... Jakoś nie, to coś takie, hmm, no. według mnie, zamykanie się na siebie, bo oni są inni, to oni już są też jacyś źli, my nie chcemy się z nimi mieszać, i najlepiej. To... No tak, ale to dlatego, że się człowiek nie zna, to się boi. Ale jak oni już znają, że wiedzą, to są normalni ludzie, kupują, sprzedają, nic się tam nie dzieje, to to w czemu ciągle chcą się bać? No a na przykład to jest fenomen, jest no, nie, nie. jedno takie miasto w Polsce, gdzie. Katolików jest bodajże tylko 10%. Gdzie? Wiem, Wisła, tam gdzie też wypływa ta rzeka Wisła. Aha, a tam jest... jest... 90 parę procent to są protestanci w tym mieście. Tak, i chyba połowa mieszkańców się Kubica nazywa. Kubica albo Cieśla. Albo Cieśla, tak. No tak, ja tam byłem w ogóle osobiście i tam rzeczywiście... Tak, tam jest dużo różnych... Ja w ogóle byłem, w, e, tam jest jakiś kościół stanowczych chrześcijan i tam byłem, to Czyli chyba jest to, też myślę I tyle, z kościołów na naszym terenie, to, to, to jest do więc... Tak, to ten Małysz i to ten Kubica, to oni są stamtąd. Ci bohaterowie katolickiego narodu, którzy mieszkają gdzie tam, gdzie nie ma katolików prawie, Aha. protestanci no to, obaj zresztą. Ja w takim mieście, 15 tysięcy, ma, mamy cztery protestanckie kościoły w naszym mieście. No patrz, no idziesz. No i to tam jest takie Nie skąd się to wzięło w ogóle? Czyli znaczy, to względy właśnie historyczne, wiesz. No, nie wiem, e, ale historyczne, nie Z transformacji, no. A, Głównie tam, tam. Przysiedlili tam wszystkich, czy jakoś tam? Nie, bo jakiś tam po prostu książę był protestantem i wiesz, wtedy wszyscy, wszyscy poddani też musieli być. No i już tak zostało. Potem hmm. następny nie był, następny tępił. W ogóle jest taka Książka wydana jest w ogóle, to jest bardzo takie, to znane, chyba, chyba nawet w Polsce o, o leśnych kościołach. Nie wiem, czy coś słyszałeś. Nie, co to? W każdym razie, no, jakieś 200 lat temu, kiedy właśnie y, ten książę nie był protestantem, no. zakazał oficjalnie jakiegokolwiek przejawu innych wiary niż, niż katolicy na swoich terenach. No. I po prostu ci ludzie w nocy y, pokryją mu wychodzili A, nie. w góry, spotykali się na jakichś wielkich płanach i tam odprawiali swoje nabożeństwo. Jaki klimat w ogóle, to by trzeba znowu wprowadzić. Poczekajmy no, chwilę, aż Donald Tusk znowu zdelegalizuje coś, to może teraz będzie, że kościoły niekatolickie, ale będzie klimat, nie? A wiesz, wskażcie, jak, jak... Na Boże ciało jest takie święto katolickie, u to nas to nie. nie jest święto, ale wtedy jest taka pamiątka tego u nas to. i wychodzi się na równicę, tam jest taki najbardziej znany ten, ten jakby kościół i też tam jest zawsze nabożeństwo, więc jakby ktoś chciał odwiedzić, nie wiem, kiedy jest na ale chyba w maju to jest. Ja no To jest wiem. tam takie nabożeństwo uroczyste, tak jakby pamiątka tego, co, co kiedyś tam się działo. Coś takiego. A ja tak czytałem ostatnio o, o hugenotach chyba, że była jakaś noc świętego Bartłomieja zdaje się, tak, kiedy z, ich tam... Z Paryżu, tak, w Paryżu, tak. Tak, wyróżnięto ich. Jakaś, któryś z których kościołów obchodzi też rocznicę tego na pamiątkę. Bodajże bo może, to bodajże reformowane, bo to są właśnie tacy bezpatnicy No proszę, ja się można dowiedzieć. Tutaj z nocy na odwyku jak ktoś jeszcze nie poszedł spać, tylko doczekał do końca. Kawał historii, proszę pana. Dobra, to dzięki. Ale chciałbym na takie krótkie pytanie. To dawaj. Bo mówiłeś, że jeśli nagrasz drugą płytę, to trzecia będzie... Tak. po Bogu. Czy, czy już coś planujesz? Czy już nie, coś sekrecji? Nie. Nie? nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilę odpocznę. Ale będzie, tak, tak. Musi być. Trylogia taka. No. Okej. Okay. A taka inna okay. będzie, myślę, będzie taka bardziej no, taka odwykowa. Taka mniej, mniej głupot i śmiania się. Chociaż nie, no też, wiadomo, bo to ja, jest, ja to jestem ja jednak, ale chciałem bardziej coś osobistego walnąć na tą płytę. No, nie myślę, że się spodoba ludziom jednak. Tak myślałem. No to czekamy wszyscy Dobra, to trzeba zacząć pisać Dobra, Dlaczego? to na razie To cześć, to był Szymon I akurat w nocy na odwyku Jean-Michel Jarre żegna nas oddychaniem powietrzem morskim czy czymś takim Queenox część ósma, ostatnia To teraz powie coś Druga osoba, co tutaj siedzi. Przyszła Becia, tak zwana. Bo ja chciałam powiedzieć, że ja też miałam tętniaka mózgu i że też mi nic nie jest i że nie chcę kamerki bardzo, ale i tak mi nie słucha. I chciałam jeszcze powiedzieć, że jak ja zachorowałam, to chyba nie dużo ludzi się o mnie mówi. I... I że, mimo to, I że mimo to Bóg mnie uzdrowił. Więc to chyba tak jest, że, że Bóg ma swój plan odnośnie każdego człowieka i że bez względu na to, czy się ludzie modlą, czy się nie modlą i czy ta osoba jest wierząca, czy nie, i w jakim jest kościele, to i tak ją uzdrowi albo jej nie uzdrowi. Co so, nie oznacza, że żeby się nie modlić, ale e, no ale. Ale że tak od ludzi to mało zależy, bo tak wszyscy mówią, że jak się będziemy modlić, to to pomoże i w ogóle. I może i pomaga trochę, ale... No trochę pewnie tak. Ale bo chyba ludzie się modlą bardziej bardziej dla siebie samych, żeby żyć w takim przekonaniu, że a, ja się modliłem, zrobiłem wszystko, co mogę, nie? A... a... A nie wiem, czy tak myślą do końca o tej osobie, za którą się modlą czy myślą o Bogu wtedy. No i tak. Tylko tyle chciałam powiedzieć, bo mi tak przyszło na myśl. No to dobranoc. A jeszcze chciałam powiedzieć, że sałatkę z kurczaka zrobiłam i zapraszam wszystkich na jutro. To pa. Muszę tu obsługuję kilkoma palcami jednocześnie wszystko. No, yy, tak, to Becia się trochę pogubiła, bo ja ją podpuszczałem tutaj głupimi minami. Że na pewno, na pewno. Ale rzeczywiście chyba trafiła w to sedno problemu, bo ja też to widziałem, że ludzie się czasem traktują też modlitwę yy, jako sposób, żeby coś samemu zrobić, a nie zostawię, a żeby zostawić coś Bogu. A też mówiłem tutaj wcześniej, gdzieś przy okazji o tym, że z doświadczeń moich, i to, jak ktoś tu dzwonił też, nie paru osób, wielu osób, myślę... O, Hugo też to samo mówił. Wynika, to podsumowanie audycji dzisiaj, audycji tam, tego programu, yy, że wynika, że yy, Bóg się zaczyna coś robić, tak ewidentnie robić, nie? Te wszystkie zbiegi okoliczności dziwne takie, odpowiada na tę modlitwę, albo może zbieg okoliczności odpowiada na modlitwę, ale w każdym razie one się dzieją wtedy, kiedy człowiek przestaje kontrolować, kiedy stwierdza i pokazuje to czynem, że Ee, że on, od niego to nie zależy już, że on już nic nie robi sam No, ale ludzie nie chcą takiego czegoś, bo to jest sprzeczne trochę z naszą naturą, bo my lubimy wiedzieć, że robimy wszystko, co się da nie? i dlatego ludzie się często modlą dlatego właśnie, bo oni sami chcą coś zrobić i robią to, że się modlą, nie? Nic nie mogę zrobić, ale mogę się modlić. To będę się modlił, będę się starał. Znowu ja będę się starał. Przecież o to chodziło w całej tej historii z Jezusem, z tym poświęceniem, z nawróceniem się do Jezusa. Całe sedno chrześcijaństwa polega na tym, że ja właśnie nic nie mogę zrobić. Nie robię to ja. Ja na nic nie zasługuję, tak? Mówi Biblia, że ten ratunek przed potępieniem, czyli zbawienie nie? jest niezasłużony jest za darmo jest, yy, no jest i już i można tylko zaakceptować, nie można zapracować i nie można sobie zasłużyć i znowu ludzie zapominają o tym po jakimś czasie, jak życia z Bogiem że to rzeczywiście no tak było i to o to w tym chodzi i chcą zrobić znowu sami i dlatego modlą się, jako pracę to traktują no więc to, to jest to dziwna rzecz nie, wiecie, różnie to była. Są tacy, co nie, nie w ten sposób się modlą. Ale myślę, że nie bez powodu Jezus powiedział, żeby nie modlić się długo jak poganie. Bo oni myślą, że dostaną coś dlatego, że się właśnie napracują tą modlitwą. no powiedział, żeby mówić w skrócie. I pokazał, ojcze nasz powiedział, na, dla przykładu, taka wskrótowa zupełnie modlitwa i kropka. Ileż to trwa? No nic, już tyle. A tymczasem przez znam chrześcijan, co? Godzinami się modlą, godzinami. Co? co oni mówią do tego Boga przez godzinę, to ja... Nie wiem, po prostu nie wiem. No ale z drugiej strony Jezus też się chodził po nocach, syna na góry i się modlił długo, więc nie wiem, widocznie są, jest taki sposób i taki sposób. No, ale oceniać to nie nam. Nie, bo skąd my wiemy, jak się kto modli akurat. I tym sposobem zakończył się Equinox, Żami, Żara i noce na odwyku. I ja już nie mam gadać. Mam nadzieję, że. Czy to jest fajne są te noce, czy nie są za pożyteczne jakieś, nie, tak, Jest, no, maybe no, no napiszcie coś może, maila czasami na Małpa czasem ktoś mi pisze, że, że się audycja do czegoś przydała, albo, że felieton poniedziałkowy który jak ktoś nie zna, nie ma, nie dostaje to ja zapraszam, bo ludzie mówią, że dobry. ja nie wiem, bo to ja go piszę, mi się podoba no, to można zaprenumerować na www.odwyk.com to wszystko jest i piszą, że właśnie ten felieton jest fajny, że mi to pomaga, że daje do myślenia. Nie zgadzam się, ale nie o to chodzi, żebym się zgadzał, tylko żeby mi dało do myślenia i daj. Albo, że odcinek też to samo. Nie? Ale o nocach na odwyku rzadko piszą. się nigdy chyba. To nie wiem czemu. Może przestanę. Nie, nie przestanę, bo mi się to podoba. Ale męczy, męczy mnie. Jak nie ma zasław w gardle, głodny jestem, wychodzę. Do widzenia wam wszystkim ale że dużo ludzi usiedziało do pierwszej, trochę się zmyło już, ale jednak dużo usiedziało, to ja powiem wam dobranoc i zostawię was sam na sam z Biedronką, która nie ma ogonka, a morałem dzisiejszego spotkania w internecie było to, żeby, że jednak chyba ta książka jako... Aha, nie, ja wiem, co chciałem powiedzieć. Wiecie? to nie, zrobię taką tradycję nową, zacznę świecką. Bo chciałem przeczytać z Biblii, uwaga, Biblii Gdańskiej, Staropolszczyzna będzie. Ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, do Koryntów tu jest napisane, e, rozdział trzynasty. To wiecie, co tam jest, jak ktoś zna Biblię. E, tak sobie przeczytam na koniec. Ale ze Staropolszczyzny, bo to to ładne takie jest, albo dziwne. Jedno i do, drugie jest fajne. To wam powiem na koniec i będzie Biedronka i dobra, wam przypomnę. Tak, mówi Biblia. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym z jedno słowo, a miłości bym nie miał, stałem się jako mieć brząkająca, albo cymbał brzmiący. Cymbanie, cy, cymbanie brzdą, brzdąkanie cymbału prezentuje, na przykład taki. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkę wiarę, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. Nicem nie jest, hej. I choćbym wynałożył na żywność ubogich, Wszystkę majętność moją, I choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, A miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic. Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest, Miłość nie zajrzy, czy nie zazdrości. Miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Nie czyni nic nieprzystojnego. No, no, na przykład nie trzeba takich książek, jakie ja na początku audycji były. Nie szuka swoich rzeczy. A może czytam, nie wiadomo. Nie, nie szuka swoich rzeczy. Nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. O, to jest zapomniana cecha miłości, że raduje się z prawdy. Wszystko okrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa i wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są prorostwa, te zniszczeją. No. Choć języki, te ustaną. Choć umiejętność, wniwecz się obróci. wiem po części znamy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części, zniszczeje. No. I na tym skończę. I to był fragment z Biblii Gdańskiej, z pięknego czasu Polski, kiedy ze złotego wieku Polski, z XVII wieku, kiedy... No, była i wolność religijna i może dlatego też i te wszystkie inne rzeczy, rozkwit był. No, fajnie było. A, e, wiesz, z tymi sentymentami. Dobranoc wam wszystkim i szczególnie pozdrawiam Agnieszkę, która ciekawa czy wytrzymała do tej pory. O, Anka jakaś przyszła przez 3A. Cześć Anka. Kto tu w ogóle jest? Ja sobie poczytam, kto tu jest. Martin United Kingdom. Był taki jeden Martin w United Kingdom, co nas zaprosił do Londynu a potem znikł tajemniczo. A my mieliśmy gwałtowne przeżycia, gdzie znów właśnie Bóg interweniował. Dzięki czemu nie zamarzliśmy na ulicy, tylko znaleźliśmy zadziwiająco fajne mieszkanie z biegami okoliczności. A to, to, to tak fajne, tylko że akurat no, on, on się nie popisał. Nie chce mieć z gościem nic wspólnego, goś zaprasza i znika se. Dobra, był Mopso, cześć Mopso, moja, Monia, Monia przepraszam, kobiety, same kobiety, dużo kobiet, aż dwie. I Janka, i Bajditer, i wielu innych. Na razie wam wszystkim. Na koniec Biedronka. E, następne Noce na Odwyku za tydzień w środę. Zaproście wszystkich. Zaproście waszą babcię, która lubi moherowe bluzki. no Albo kogokolwiek tam chcecie. No, fajnie sobie czasem pogadać. Może ktoś zada podwytnienie pytania. To też go zaproście. Dobranoc. Mówi Martin Lechowicz, a się nie przedstawiłem. Martin Lechowicz, dobranoc. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Wiewiórka i...